Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 640. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Szychowski, Szycha, Akara Starej Gracz. tej tak Rafale. Nie muszę Dzień się dobry. przedstawiać no nie, tutaj no w naszym musisz. gronie, ale... ale... E, tak, witam cię serdecznie, witam słuchaczy i słuchaczki oczywiście na podcastu. Miło do ciebie wpaść, dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy też, nie? Trzeba, trzeba pilnować tradycji, nie, jak to się mówi. Tradycja jest ważna, tak istotna jest. I, i, i buduje, buduje właśnie taki to nasze uniwersum. Yy, powiem ci, że od ostatniego odcinka no minęło trochę czasu, no jakieś dwa tygodnie, bo nawet ponad... No właśnie tak dzisiaj sprawdzałem, że coś mi nie gra, że nie było odcinka tydzień temu. Tak i, i powiem ci, że szczerze, to cały ten czas tak naprawdę pochłonęła Jedna gra. Aż, aż się zmusiłem, żeby pograć no pewnie premierę ostatniego tygodnia, no, bo, bo, bo jednak o. wypadałoby to zrobić, ale powiem ci, że to jest, to jest coś nieprawdopodobnego, jak, jak um, jeszcze jesteśmy jako gracze w stanie być zaskoczeni mm -hmm. produkcją tak, y, tak, tak ciekawą się. Bo to, że gdzieś tam jakiś czas pojawia się jakiś tytuł, który po prostu nie wiem, zaskarbi sobie jakąś taką niesamowitą sympatię ludzi, nie wiem, jak Balatro na przykład, nie z takich indyków, to, to jest normalne. A Ale żeby... czekaj, ty mówisz teraz o Kleropscure czy o Doom? Kleropscure Expedition. <laughs> Quoi fromage. I to jest po prostu... To, to, to tł... u mnie ładnie to wypowiada po francusku, tak, ja tak, tak nie umiem. <laughs> cinco, cinque, e, trois, Trou, tronte, trot, trois, trois, nie wiem, jakoś tak, ja to nie, nie znam, znam francuskiego, francusku. więc tylko mogę udać. Ale powiem ci, że to jest fenomenalnie zaprojektowana gra. To jest to mm. jest coś niesamowitego, bo ona ma absolutnie wszystko. Ja się bardzo cieszę, że w sumie mieliśmy tę dyskusję dwa tygodnie temu bardzo na gorąco, bo to było no Ja takie... słuchałem tego i, i, i tak wyjdę ci słowo zaskoczony jestem tym, jak Juliusz się wypowiadał o grze, i chyba obrywało mu się w komentarzach trochę na YouTubie, nie, za tak, niekoniecznie, ja myślę, że, niekoniecznie że... bezpodstawna. W sensie miał parę uwag sensownych, że to nie jest nic takiego super nowego, prawda? to, nie jest, no coś... tak, no to jest kwestia gustu, to się zgodzę. No. Uh -huh. no. I, i, i akurat y, Juliuszowi troszeczkę mniej przypadła ta gra, znaczy ja myślę, że będzie taki moment, że będzie miał więcej czasu i, i, i ten skończenie. Ale po prostu już y, y, teraz jest też zajęty, dużo, dużo innych gier ogrywa. No i też jest kwestia tego, wszyscy. że nie, nie złapał go ten bakcyl tej, tej, tej fabuły, ale pędzi szczerze, że to jest... Ja mnie też nie złapał, wiesz? Ale, ale, no, no, ale to jest <laughs> ciekawe, wiesz, bo, bo na przykład dla mnie y, ta fabuła jest intrygująca od, od, od samego początku. I to, jak my rozmawialiśmy o tym, to, to wiesz, no teraz po skończeniu gry, to mogę już powiedzieć, mm -hmm. y, to mniej więcej wiem, co się za tym wszystkim kryje, co się kryje za tą malarką, y, jak ten świat, no co, czym jest ten świat? Co, co tam jest jakby po drugiej stronie, że się tak wyrażę, tego lustra e, tej Alicji z Krainy Ale to się z tym kojarzy, tak. No, z tak. z, z Luisem, Alicją w krainie czarów. Dokładnie. I, no. Ale szczerze, to jest gra, która która ma tyle warstw, tyle jeszcze takich dodatkowych informacji, które można wyciągnąć, grając po skończeniu gry. Bo to jest. no fenomenalnie zaprojektowana gra pod względem właśnie fabularnym. Dlaczego? Jak kończysz pierwszy akt, to Aha. ten pierwszy akt kończy się naprawdę tupnięciem. Zresztą tam co chwilę powiedzmy te ważne istotne momenty, to nie jest coś błahego, nie? Ale, ale ja pierwszy... dwie godzinki, wiesz? Więc Ta. Tak. No więc jeszcze dużo przed tobą, ale właśnie ten, szczególnie ten pierwszy akt jak się skończy, to jest jakieś 12 godzin, które musisz poświęcić. Ale po tym pierwszym akcie no mówisz, wow. Nie. Że, że nie bali się zastosować takiego zabiegu narracyjnego, takiego niespotykanego. Mm -hmm. I później mamy znowu ten drugi A, który też jest zbudowany. Znowu zaczyna się tak, wiesz, wolno, faktycznie. Nie, my tam pewne rzeczy odkrywamy, ale znowu dochodzi do tego to. To, to odkrywanie tej tajemnicy tego wszystkiego, jak, jak obieranie cebulki. Że z każdą tą, tą łupinką, no nie masz coraz więcej informacji, ale jednocześnie to, że jesteś coraz bliżej środka, nie oznacza, że cokolwiek wiesz, i znowu masz kolejne tupnięcie. I to jest po prostu jak narracyjnie ta gra jest fantastycznie skonstruowana. dla mnie to jest niepojęte, mm -hmm. że mówi się o tej grze, że ona jest, znaczy nie, nie, że nie mówi się, bo to akad jest sens, że ta gra. I to jest pewien rodzaj tego marketingu takiego. Została stworzona przez ludzi, którzy mieli pewne doświadczenie. Ten główny oczywiście twórca, no to tam pracował w Ubisofcie, tam opowiadano już znaczną historię, bo ona była przywołana. Tak, bo tam była razy. historia, że nie niby ludzie z Ubisoftu, a tak naprawdę tam byli starzyści i wszyscy, którzy wież, siedzieli w studiu, cokolwiek robili dla firmy, to się mówi, że pracowali w no. Dokładnie, ale Tak jak jest, co... wszyscy przy Wiedźminie, nie? Tak, ale, ale <laughs> dla mnie jestem w szoku, jak kompetentna i jak fantastycznie po prostu zrobiona jest ta gra mhm. przez ludzi, którzy teoretycznie mają mniej, mniejsze doświadczenie, że jak ktoś mówi po juniorów. Mhm. I sama, sama po prostu historia mm, kompozytora tej gry, tego jak, jak, jak producent tej gry, już nawet nie, nie pamiętam jak się nazwisko mówi, czy tam, ten, też nie chcę teraz sprawdzać, ale, ale kompozytor tej gry, z tego co wiem, to po prostu gdzieś wrzuca na jakimś forum jakieś sample, twórca gry e, gdzie się usłyszał, zaproponował mu pracę i okazuje się, że to jest jeden z najwybitniejszych kompozytorów wow, muzycznych, okay. który nie znamy. potrafi e, operować w tak wielu gatunkach, bo, bo, bo czasami jest ta muzyka jest taka melancholijna, smyczkowa, czasami fortepian, nie wiem, Chopin wjeżdża, a czasami jest e, no, ambientowa, czasami jest techno niemal, e, jest taka dynamiczna, więc taneczna bo ta gra nawet kojarzy się, bo to dużo osób o tym mówiło, że, że te elementy związane z parowaniem z unikami, no to to mhm. jest gra rytmiczna, bo tam po prostu uczysz się pewnego schematu i wiesz, jest, jest przeciwnik, wiesz, tak wykonuje powiedzmy w tej fazie sześć uderzeń i to jest tak, pach, pach, pach, przerwa, pach, pach, pach. No, Uczysz się tak. tego rytmu. Dodatkowo w ogóle no, gra jest... Tam jest tyle rzeczy, o których, o każdym elemencie tej gry można po spędzić godzinę opowiadając tylko o tym, jak na przykład kwestia parowania jest sygnalizowana ci jednocześnie przez yy, sygnały wizualne, hmm. a jednocześnie przez sygnały dźwiękowe, ale jednocześnie jak gra robi pewne zabiegi, które mają cię wybić z tego rytmu, żebyś nie czuł się zbyt pewnie robiąc to. Bo wiesz, bo w pewnym momencie to jest tak, ci się wydaje, że masz tak fantastyczny refleks, że możesz wszystko sporować. Ja tam ale miałem problem po tych dwóch godzinach z jakimś bossem pierwszym takim, wiesz, po tutorialu, co jest, żeby go parować, bo nie mogłem wyczuć tego kompletnie. Tak, ale też to jest tak, że pewna powtarzalność jest w tym i, i w pewnym momencie to jak walczysz, zresztą tak jak mówię, no ta gra jest tak skonstruowana, że kiedy nawet ją kończysz, to wracasz do niej i ja porównałem ten strukturę do Monster Huntera. Bo w mhm. Monster Hunter jest tak, że grasz powiedzmy te 20 godzin tej fabuły. To jest taki. I jak to Juri już powiedział, to jest taki tutorial. Uczysz się po prostu e, pewnych zasad, rządzących światem pewnych mechanik i, i dodatkowo masz jeszcze fabułę. Ale później to jest ten endgame. I w tym endgame no, tam już nie ma tej, tej, tego nacisku na fabułę, tam jest po prostu na. na na, na mechanikę, na rozrywkę, na zabawę, na, na gonienie tych potworów, na, na polowanie na nie. I tu to jest niesamowite, bo możesz skończyć grę powiedzmy mając te postaci na, powiedzmy przykładowo, tak upraszczam, na poziomie powiedzmy 50, ale maksymalny poziom postaci jest 99. Dodatkowo zdobywając te takie punkty, tej luminy, oglądając nowe Pik, to tak naprawdę jesteś w stanie wiesz, ten postać cały czas rozwijać, no aż do pewnego momentu, no to, to, to tam jest jakieś takie ograniczenie, jest jakiś taki ee, no w końcu <grych> osiągniesz ten, ten, ten szklany sufit, ale ile ta gra ma w sobie jeszcze takich dodatkowych rzeczy, których po prostu nie jesteś w stanie dotknąć, bo twoja mm -hmm. postać jest za słaba. Ale wtedy, kiedy wracasz, jak tak mówię, po endgame'ie, bo to jest tak, że dochodzisz do tego endgame'u, robisz to, co masz robić, kończy się gra, okay. ale wracasz do tej gry i jesteś jakby nie wiem, save przed tym zakończeniem i wtedy to zostawiasz i to jest ciekawe, bo yy, ja nie wiem, czy w, w pewnym sensie gra nie e, nie, nie, nie y, chyba w, zdaje mi się, że, że gra wie, że ty do tego dokonałeś. nie bym zakończyłeś, ale cofnęła cię do tego momentu i w, w pewnych aspektach to nie y, y, jakby niby nie, nie kończysz tej gry, bo to nie jest tak, że skończysz grę i jakby wracasz do otwartego świata, jak to jest powiedzmy w grach Ubisoftu albo w jakichś takich innych grach, gdzie, gdzie po prostu możesz po prostu wrócić do świata, mimo że ten główny wątek jest zakończony, tylko tu mam wrażenie, że jakby cofasz się do tego ostatniego, ostatniego momentu, ostatniego takiego fragmentu gry, ale robisz właśnie ten endgame, czyli zaczynasz walczyć z, z potworami, z bossami, których wcześniej nie mógłbyś pokonać i Okay. szczerze mówiąc skończyłem pewnie tę grę po jakichś 30 parę godzinach już dołożyłem jakieś pewnie drugie 30, 40 i yy, to nie jest tak że po prostu ja tam odkrywam ciągle nowe rzeczy i jakie to jest niesamowite po prostu ta gra ma fantastyczną tą mechanikę która sprawia że masz ja po coś. prostu przyjemność w, w tym, że cały czas chcesz po prostu walczyć z tym pisaniem. to jest tak jak, nie wiem, jakbyś miał swoją ulubioną nie wiem, grę karcianą, bo to też do tego porównałem, bo yy, jak jak zaczynasz tę grę, to, to pewne rzeczy mogą cię przytłoczyć. Pewne, pewne elementy związane z, z tym, jak budujesz synergię między postaciami. Jak, prawda, no. jak wykorzystujesz te umiejętności. Bo każda postać jest właściwie, ma inną mechanikę budowania tych takich tych ataków specjalnych zbudowanych na tej jakiejś takiej kumulowanej mocy. Mhm. I, i, I tam jakieś mechaniki żywiołów, jakieś, jakieś, jakieś budowanie jakiejś potęgi. No nie wiem. Jak, jak to, jak to yy, określić, żeby to było tak spójne, ale chodzi mi o to, że konstruujesz postać, jakbyś konstruował build i znowu odnoszę się do jednych z moich ulubionych gier, na przykład Guild Wars, że miałeś Jedną, tylko że tu jest troszeczkę to inaczej, jakby masz większą swobodę, ale w Guild Wars było tak, przynajmniej w pierwszym, nie wiem, czy grałeś Gildos kiedykolwiek, czy ominęła cię to. Właśnie bo to jest chciałem procedowy... powiedzieć, że znalazłeś sobie interlokutora do herpegów, co? Aha. Nie, ale chodzi mi o to, że tam była taka mechanika, że miałeś jeden cios, jedną umiejętność elitarną, którą mogłeś mieć na pasku mhm. i miałeś kilka, nie wiem, siedem tych, tych pozostałych, bo mogłeś mieć maksymalnie osiem na pasku, kiedy wchodziłeś tam, czy do instancji, czy do jakiejś battle areny i tak dalej. I chodziło o to, że Kombinacja tych umiejętności sprawiała, no nie, że, że czułem się jakbym na przykład, nie wiem, konstruował dek do karcianki, taki wiesz, deck Tu masz to samo, masz trzy te pikto, które wybierasz jako główne, które mają jeszcze dodatkowe e, e, cechy, które podwyższają twoje atrybuty, czy tam szybkość, obronę i tak dalej. To są takie standardowe rzeczy, no tak, tak, tak. ale mają też te modyfikatory, te bonusy. I ja nie zdawałem sobie sprawy, dopiero później, jak się pojawił patch, który znerfował, że się tak wyrażę, mm. jedną z takich mocniejszych kombinacji, no to zdałem sobie sprawę, że po prostu ludzie robią cuda niewidy i wtedy wszedłem w tę metę. Zacząłem patrzeć, co oni robią. Bo ja też się bawiłem w to, tylko że ja na przykład ja robiłem jakiegoś, jakiegoś trudniejszego przeciwnika, to ja potrafiłem z nim walczyć 15 minut. Tu parowanie, no. tu jakieś wskrzeszanie, tu jakieś zabawy a już te potężne buildy, tylko, że to są bile na tych najwyższych poziomach, kiedy tych, tych kolorów luminy, tej, tych, tych, e, tych punktów do wykorzystania tych umiejętności możesz mieć tyle, że możesz faktycznie mieć mnóstwo tych modyfikatorów dodatkowych, które powodują, że ty w pierwszej fazie, w pierwszej turze jesteś w stanie wyprowadzić taki atak, że ściągasz z strzałem najpotężniejszych przeciwników. I to oczywiście e, zostało bardzo szybko znerfione. Mimo, że to jest gra bez multiplayera, bez tej jakby PVP, czy nie ma jakby wpływu na, na zapewnienia graczy, to jednak doszli do wniosku, mm -hmm. że muszą coś tutaj zmienić. I powiem Ci, żeby też specjalnie nie przedłużać, I ja myślę, że ten temat tej gry roku jest w jakimś stopniu rozstrzygnięty. I ja widzę, że po prostu uniwersalnie, no wiesz, no tobie jeszcze nie, no to ta gra nie gra. podeszła. Ja... Powiem ale... ci, nie, nie, nie, nie, nie, absolutnie, no. po dwóch godzinach jestem za, zachwycony, zauroczony właśnie o oprawą, muzyką, e, nawet systemem walki, jak mówisz, tylko nie wiedziałem, że on jest taki głęboki, jak mówisz mi o tych modyfikatorach i atrybutach itp. itd., więc ja po dwóch mhm. godzinach mogę powiedzieć, że niewiele widziałem, wiesz, to ja do tej mapy doszedłem dopiero. Tak, <śmiech> ale to, to, to jest, to jak ta walka jest skonstruowana, to ja po prostu nie wierzę, że y, udało się, bo to jest najlepsze, że jakbyś każdy z tych elementów wziął Aha. po prostu osobno, no to wiesz, nie, no to już było w tej grze, a tamto było w tamtej grze. Ale oni to połączyli, oni stworzyli fantastyczny miks warki a Taka turowe. potrawa jednogarnkowa, nie? Z najlepszych składników. Tak, tak. Ktoś po prostu wziął wiele składników... <laughs> ale dodatkowo zrobił to z jakimś takim pomysłem, Przyprawą. że to jest takie ratatuj, ale po prostu ta. genialnie podane, przyrządzone i... Ja to skończę, znaczy, ja, ja będę grał, no, absolutnie jakby nie... Powiedz nie, tak, wiesz. szczerze, jakbyś... Yy, znaczy... Yy, yy, I nawet chyba yy, nie jedna osoba mówiła o tym, żebyś po prostu wsłuchiwał się powiedzmy w dźwięk, jeśli chcesz się nauczyć parowania tych uników, mhm. to jest istotne, ale tak naprawdę, jeśli yy, po prostu ta gra wciągnie cię, to zobacz, że, że, że... Znaczy, właśnie to jest to, że ta, ta grań y, ma tak... Nie wiem, czy ktoś użył tego słowa, może nawet Tomek y, albo gdzieś, że taki oniryczny ten klimat jest. Tak, to jest, tak, o, o, to jest, to jest klimat... Słowo, tak. tak, to jest klimat Baśniowy, ab, no. absolutnie y, niesamowity, dlatego że... To jest z, jednej, z jednej <laughs> strony, wiesz, te podejrzenia nasze, że, że to mógłbyś... do to Rafał taki, podjął ten temat, że mm -hmm. Że to, bo, bo Lumière tak. Lumière jest, tylko że właśnie to kwestia z tego tej, tej znajomości tej, tego świata. Czym jest ten świat? Ale to faktycznie, jakbyś tak to jest wyrwany podczas właśnie tej, tego, tego, tego, tej, tego fracture, mhm. ten świat. Ten Lumière to jest właśnie Paryż. Paryż, ale taki zdeformowany. Tak jakby ktoś go wziął. I, yeah. tak, I te motywy właśnie, te malarskie, te nawiązania, to zbieranie kromy, Chromy, to, to te gestrale, te, te takie pędzelki, no po prostu ta gra ma tak niesamowity, po prostu genialny pomysł. A najlepsze jest to, że tam jest jeszcze zasugerowany w pewnym momencie, jakby taki dodatkowy element kwestii tego świata poza światem. I ja mówię, jak to jest genialne, że oni tego w żaden sposób nie rozwijają. Znaczy, dużo rzeczy jakby dowiaduje się właśnie robiąc te dodatkowe misje, jakby rozmawiając, znaczy misje, to też jest e, złe słowo, po prostu w pewnym momencie, właśnie jak mówię, w tym endgame'ie zaczynasz tą dodatkową eksplorację i tam zaczynają się pojawiać jakieś takie, takie duchy, nie? Jak po, tanie, które też e, nie wiedzą, co się dzieje, gdzie się znajdują, ale jakby są jakimś takim zapisem jakiejś takiej chwilowej świadomości, które też coś ci mówią, no i jest, dla mnie każdy Słyszę. element tej gry gra jest fenomenalny, ale wiesz, to nie miałby wiesz, no fabu najlepsza fabuła nie dźwignęłaby jakby tytułu, znaczy te, te, tej gry roku, gdyby nie to, że właśnie ten gameplay... No to jest, składowa, jest nie? Tak, to. jest tak dobry. Ta, yy, ta yy, no wszystkie decyzje, jakie... To jest dla mnie, dla mnie dlatego, wracając do tego, do tego co powiedziałem wcześniej, że to jest niepojęte, że to stworzył teoretycznie doświadczony zespół, bo no to obecnie, po obecnie przewodniczem osoby, która była doświadczona, bo to jest, to jest tytuł, który, który mm, można powiedzieć. No Przebija ma... ostatnie dokonania Ubisoftu. Tak, ale, <laughs> bo dlatego, że on jest świeży. Jednocześnie, tak, tak jak mówię, mówię, no to jest miks znanych pomysłów, ale jednocześnie podanych no, w taki sposób. Że, że dla mnie. Yy, I to w ogóle moja przestrzeni. Ja że, kupiłem po, że, po że wszystkich. Ja kupiłem nawet pudełko na PS5, co okazuje się dzisiaj być dosyć dużym wyczynem, bo ta gra zniknęła z półek sklepowych. nie? ja no szczerze mówiąc, ja, gdybym wiedział, tak jak z Bitcoinem. No. że to będzie tak aż tak dobra gra, to ja bym zamówił też edycję kolekcjonerską. Tam, o, jest, no tak, może, no tam jest ten monolit, na którym malarka wypisuje te, te, te liczby, A, ale okay. on może nie, nie jest jakiś taki wyjątkowy, jak może nie no, wygląda tak dobrze jak dofana. figurka Duma, ale, Duma. Tak, ale to jest, to jest gra, która sprawiła, że y, znowu zarywałem noce. Znowu o. miałem taki... Y, najpierw to, że... Grałem w pewnym momencie, nawet chyba grałem do trzeciej rano i miałem taki taki syndrom, to że To już nie ten balans, wiek, co? Znaczy, szczerze w miast, to nie wiem, <laughs> może mi ta gra jakaś dodatkową energię grała, że jakoś przetrzymałem cały tydzień takiego grania, ja. ale później już sobie tak odpuściłem. Bo teraz już właśnie jest na takiej zasadzie, że ja to gram dla przyjemności. Patrzę, gdzie są jeszcze na mapie jakieś miejsca, których nie odwiedziłem. A powiedz mi tak z ciekawości, a na przykład grasz dla nieprzyjemności w kontekście podcastu, że musisz coś zagrać, nie chcesz strasznie, ale idziesz, brniesz do końca. Zdarzało ci się? Szczerze mówiąc, to nie miałem takich sytuacji, dlatego, że ja no to zdradzę, nie zdradzę, nie jestem na przykład na, na, na, na liście powiedzmy, powiedzmy jakichś tam producentów, czy tam wydawców i tak dalej, więc jakby nie mam, ty możesz mieć coś inaczej, nie wiem, jak, jak, czy tobie się zdarzy, że na przykład nie wiem, masz tytuł, który ci ktoś wysłał. I tak masz troszeczkę, wiesz, taki, a może bym zagrał, bo... bo, bo Nie, ten... nie, wiesz co, to jest trochę tak, że... E, ja jestem też na tyle małym podcastem, mm -hmm. że wiesz, ja się odzywam, to bardziej ja ta, ta. proszę o, o No właśnie, czyli jednak. masz tą przewagę, czasami, że... Tak, że nie muszę z automatu, wiesz, e, dostawać i ogrywać. Jakbym nawet dostał coś, to, to dziękuję, po prostu mówię, że to nie mój typ gry. Mm. Ale, ale ostatnio złapałem się na tym, że coś grałem. Coś, co chyba kupiłem, wiesz co, i tak się wymęczyłem. Zresztą dzisiaj o tym mogę opowiedzieć, ale... E, mm -hmm. No, i się łapie na ciemne. Znaczy, ja tak że... miałem y, troszeczkę, ale to nie, że się, że się męczyłem, ale ku, wtedy, co kupiłem tę grę y, Neon Blood. A, no właśnie. To, ale ona nie wynika, to, to męczenie nie wynikało z tego, że ta gra była bardzo słaba, bo ona była dobra, nie była wybitna. Powtarzalność cią... mechanika, tak? Nie, ona w, na Switch jest zabugowana. Ja o tym mówiłem, A... że mi się wywalała kilka razy i tam nie ma czegoś takiego, że możesz sobie zasejwować. Tak, sama decyduje, kiedy sejwuję. I ja sam. sam ten początek chyba przychodziłem ileś tam razy, aż w końcu nawet zmieniłem Switcha. I, i, i żeby no. dokończyć... Ale to też w pewnym momencie nie pomogło, aczkolwiek to nie jest długa gra. To jest grana Teoretycznie jakbyś grał bez tych problemów, to na 4 godziny. No to jest piące chyba jest. I nie trochę wiem. się tak... Z, z, to, I to był taki moment, że się zmęczyłem. Ale na przykład, nie wiem, e, miałem... E, dostałem przed premierą. to jest właśnie taki tytuł, Avout. I no. teoretycznie no. ktoś mógłby mi zarzucić, że no, skończyłeś tę grę, bo dostałeś i tak dalej. Ale nie. Ona mi się naprawdę podobała pod względem właśnie tej mechaniki walki, bo była bardzo dynamiczna i tej eksploracji. Elementy, które mi się nie podobały, no to wynikało z tego, że ona, ona szła bardziej w taką stronę zależnościową. Ja faktycznie, jak zacząłem... To ta, ja... ta gra trochę podzieliła nie ludzi, bo na przykład tobie się podobało, Rysław strasznie ją zbruchał, że tak się wyrażę Bo Rysław prawdopodobnie Zrugał. szukał RPG wiesz? Szukał gry, okay. która... Bardziej obliwiona. No, no tak. Daj. Otóż to, że szukał gry, która która pozwoliłabym w tym świecie po prostu właśnie robić pewne rzeczy, których twórcy nie przewidzieli, albo e, celowo te, te, te rzeczy po prostu ze względu na jakieś ograniczenia e, wyrzucili. Ja nie wiem, czy to jest tam kwestia tego, jak tak. wyglądała ta produkcja, czy to jest kwestia silnika tego Ninja 5. Tam to mogło być wiele czynników, ale no, dla mnie to była po prostu ten. gra bardziej gra akcji niż gra RP. RPG taka, taki klasyczny, gdzie może nie było takich wielowątkowych, złożonych zadań, questów aż tak, tak bardzo właśnie, jak nie było, no wiesz, jakbyś miał właśnie uh -huh. zrobić tak, to zostawić, no nie? Obliwiona za i oceniać ją pod względem MRP-ów, no to po prostu awałt, to, to, to, to mieni się jak oryginalny dum do, hmm. do Dishonored, nie? No to jest... No i to, to z pierwszej osoby i tu, tu Zobaczymy, to, czy strzelać, ja? będzie taką przystawką do Outer Worlds 2, nie? No bo teraz ich duża premiera kolejna w tym roku. Tak, tak. Tylko właśnie jest pytanie, y, y, czy oni zrozumieją, y, co właśnie ludzie docenili w About? no bo w końcu Awałd nie miała te... najniższych. Nie, ona ma niezłe oceny chyba. Z tego, co Czyli pamiętam, nie promować czy... tego jako gra RPG, tylko właśnie promować to jako gra akcji z elementami mhm. RPG. No. Bo, bo właśnie gdzieś pewnie też słyszałeś, że, to, że początkowe takie założenia, że to miała być gra wieloosobowa, że myśleć o tym bardziej jako Destiny. Jak patrzyłem na tę grę pod tym względem, mówię tak, mm. że to byłoby świetna gra, gdyby tam był jeszcze dodatkowy kompan, gdyby to miało tą strukturę tego Destiny, jakieś tam huby, jakieś dodatkowe, tylko że no to nie jest takie proste, wiesz, to, to pewne założenia trzeba dowieść. I wydaje mi się, że awałt koniec końców, to jest. To jest wynik pewnego kompromisu. No tak, no bo wiesz, gasów się skończyła, no jakby nie tak, policzyć, nie? Tak, i, i wiesz, i to, ale, ale nie, ale ja miałem wtedy taką jakąś satysfakcję z tej, z tej gry, z tej, z tej eksploracji. Ja tę grę skończyłem, mimo że ona też była okropnie długa, nie? I, i, mm -hmm. i to jest to. <laughs> ale tak jak mówisz, no nie? bo też nie chciałbym, powiem tak. No. Claire Obscure Expedition: Koniecznie. 33, 33, 33, On de trois, nie wiem, jak byście chcieli <laughs> powiedzieć, musicie w nią zagrać. Nawet jeśli nie lubicie tak, JRPG-ów. No. Y, nie, y, nie, nie lubicie frankofonów. Cokolwiek. Ta gra po prostu jest pod względem y, no, tego fenomenu. Czymś, co, co być może no nie y, wydaje mi się, że ta gra wejdzie w jakimś stopniu do takich gier, klasyków, że to wyszyka będzie się klasyk. Boję, się Damian boję, że ona zdefiniuje trochę, jak będą teraz RPG wyglądać na najbliższe lata. Ale, ale okej, okay, no, tego sobie życzę w sumie, tylko żeby mm -hmm. nie wszystkie były w tym stylu. Nie? No tak, tylko że na przykład wiesz, to jest, to jest y, y, ja bym, szczerze mówiąc, t, t, jako laik, który nie mhm. jest znawcą serii Final Fantasy, ja sobie wyobrażam właśnie, że tak, tak wygląda dla mnie część Final Fantasy, że gdyby kolejna, bo, bo, bo mm -hmm. ten setting zawsze się zmienia, czy to jest kolejny Final Fantasy, tylko tym razem robią zupełnie pod, przez inne studio i tym razem nie użyli mm -hmm. tego Final Fantasy, tylko y, nazwali ją inaczej i tyle. I to jest, to jest niesamowite. I to jest niesamowite. I ja cieszę się, że ta gra ma ten system walki właśnie tak skonstruowany, a nie idzie w, w stronę y, gier akcji. No bo wiesz. Gram grę, która nie jest nową grą, no nie, tak z, z doskoku, tylko grą, o której cały czas wspominam, bo to jest taka moja gra, yy, którą sobie czasami odpalam chwilkę, żeby coś tam zrobić, to jest ten Xenoblade Chronicles X. I A, tam okay. system walki w porównaniu do tego, no to jest po prostu, jest, jest prymitywny wręcz, wiesz? Yy, też jest rozbudowany, też są umiejętności specjalne, są modyfikatory, są jakieś rzeczy, ale to jest autowalka taka, w której musisz po prostu... Raz na jakiś czas, ja wiem, że ktoś, kto pewnie zgłębił i stworzył tam też niesamowite kombinacje buildów, może mnie wyśmiać, ale generalnie dla kogoś, kto, kto się nie angażujesz tak bardzo w, w, w tego typu mm, gry, to tak, to wiesz, podchodzisz do przeciwnika, który jest mniej więcej na twoim poziomie, no naciskasz przycisk, żeby go zaatakować i on go atakuje i ty tylko zmieniasz umiejętności, które y, odpalałem jakieś tam ekstra ciosy, pilnuje, żeby ta twoja postać nie zginęła, więc tam powiedzmy dodatkowo dajesz jakąś, jakąś, jakąś umiejętność, która no też jakby reagujesz. Też jest taki moment, że pojawia się na ekranie moment, w którym taki quick line że też musisz ten przycisk nacisnąć, bo na przykład on, on dodatkowo uzdrawia twoje, e, twoich bohaterów nie, twoje, tych w zespole. I przeważnie jakbyś tego nie robił, no to nawet jak walka po prostu jakby mechanicznie ona sama się toczy w wielu aspektach to i tak y, mogliby zginąć, więc musisz pewne, nie możesz po prostu sobie zostawić na gumce tego pada y, wiesz, trzymać, żeby ci się tylko tam ro robiły y, to doświadczenie zdobywało. I po prostu dla mnie to jest, jest fenomenalne, jak, jak można, y, można było stworzyć y, w oparciu, jeszcze raz, bo się powtarzam, w oparciu o <śmiech> pomysły, które już były wcześniej, ale zrobić. Ale widać, że jesteś sposób, zajarany, więc to jest najważniejsze. Jestem zajarany, bo to jest gra, która o której można, wiesz, można książkę napisać na temat, tak. na temat fabuły, można książkę napisać na temat muzyki, można książkę napisać na temat designu, rozgrywki, walce. walki. Po prostu biografię tego człowieka trzeba napisać. Trzeba go z, z, nie wiem, trzeba sprowadzić. Daj Bo czas, Dla mnie to jest czas. jakaś taka informacja, że być może być może to jest jakiś, jakiś geniuszy game designu, który się tak pozycjonuje. Może to jest Alter Ego kodzimy. To jest ten fenomen. Ja się śmieję, że jedyna gra, która moza, może zagrozić to jest pozycji go tak, ale tak. tylko dlatego, że powiedzmy, są jakieś kontakty między Jeffem Kelly a Hideokojima. Wiadomo, że są przyjaciele od lat, więc tak. y, um, karty do głosowania mogą być specjalnie preparowane, żeby na przykład nie. Ale nie swoją zaznaczy... drogą rozumiem, że czekasz na The Stranding 2. O, tak. To jest tak. dla mnie najważniejsza premiera chyba w tym momencie. Ja jestem y, y, należy do późnych fanów Hideo no, wiem. Ty jesteś no. yy, od początku. Od premiery kupiłem kolekcjonerkę i się zakochałem, po ci. Ale może dlatego, że to był taki okres... Okej, okay, chwilę przed pandemią graliśmy w listopadzie 19, o ile się nie mylę. Mm -hmm. A, I ten moment takiego chill-outu, jak wiesz, z tym kurierem z tymi paczkami, to było strasznie profetyczne z, z drugiej strony, mm -hmm. Nie, jak potem nadeszła pandemia i lockdowny. To jest właśnie niesamowity tak. geniusz kodzimy. Znaczy mm -hmm. nie mówię, że jest z tym. Znaczy wiesz, <śmiech> to jest coś prorokie, ciekawe, bo... Ale... bo, bo, bo yy... Kojima zawsze się kojarzył mi z osobą, która zafascynowana amerykańską popkulturą, tak. mnóstwo zapożyczeń wprowadza do swojej gier i w czasach, kiedy wiesz, w latach 90. To było normą, że się... Znaczy, w ogóle w Claire Expedition też są zapożyczone twarze, że się tak wyraża, z, z znanych aktorów. No i głos, głos Charlie Cox'a przecież, nie? A nie, no ale to już nie. Powiedzmy, że głosy już musieli mieć oryginalne, nie? To już to tego nie mogli zrobić. Tak. Okay. Ale, ale twarze to jesteś w stanie po prostu Robert Pattison. Tak, tak. Sobie do, dobrać i naprawdę kilka, kilka... Znaczy, ja nie powiem, że od razu tutaj trzeba, trzeba, wiesz, prawników Nintendo wyciągać, żeby oni, hmm. oni tutaj analizowali i te, ale... Chodzi o to, że w przypadku Hideo Kojimy, no to jak prześledzisz właśnie tego pewne jego tytuły, ja, nie, ja mówię z pozycji właśnie takiego nie eksperta. Eksperci to są w stanie dać przykłady, powiedzieć ci, która postać z jakiego filmu. No, i, tak. i, ale to jest, to jest super, bo ja uważam, że, że nie ma nic lepszego niż właśnie taka inspiracja wiesz, popkulturą, i, i jakieś takie twórcze odtworzenie tego, tak? Że, że te, te, te, ta referencyjność, to jedni to mówią, że to świetne są nawiązania, że to są te mrugnięcia okiem, ale... No pamiętaj, to... że gdyby nie Snake Pyskin i Carpenter nie byłoby w sumie Solid Snake'a i, tak no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. ale ty jesteś fanem, bo, bo powiedziałem o Kojima, że takim organem, tak. ale ty jesteś czasem od, fanem. od Metal Gear Solid. Jedynki, prawda? tak, no. tak, tak. No to jest też jedynka, oczywiście, 98 rok, no... Odpaliłem MGS-a i przepadłem, powiem ci. Ale to było to, co przed powiedziałeś. Reżyseria scenek, w zasadzie film szpiegowski, prawda? Tak. który pojawiał się między misjami, czy też między eksploracją bazy Shadow Moses. Mhm. A, od tej pory wszystko. Co robił Kojima, to ja byłem pierwszy, pierwszego dnia w kolejce w sklepie wiesz po swoją płytkę. Nieważne mhm. na jaki system, ważne, żeby to było, nie? Do, A ja to, pewnie żeby prześledzić to ja pewnie z niego tam drwiłem, no nie? Ale to, i, Słuchaj, ale jest to powiem, ten, no, że, czyli żałuję, że do dzisiaj nie grałem w Snatchera i Policenauts, mam te romy, mam to wszystko, jakieś emulatory, ale chciałbym tak. jakoś zagrać tak, wiesz, natywnie, nie? Na systemie, tak jak to powstało tam na Sega CD i, i tego. Ja mam Snatcher. właśnie chyba z tego Sn Snatchera... I, jest, I on świetnie ja działa na emulatorze, właśnie na, jak na PSP. To tak komuś zdradzę, Ja, ja że... wiesz, co w ogóle mam? Mam płytkę z, z tym polisnaucem wydanym tylko w Japonii na PSX-a. I to Aha. wiesz, oczywiście wersja nieoficjalna, bo jest z, z angielskimi hardsabami tak zwanymi. Tak, tak, tak, tak. tak, tak. Ale nie mam żadnego, żadnego przerobionego playaka, żeby to odpalić. Może na retrosferze poproszę chłopaków, to mi puszczą. Ja, ja właśnie też y, y, mam tę, tę angielską, spaczowaną wersję. Polisnautów, ale też, też, też nie Rome. nikt nie skrzyjał. Ona, ona, zdaje się, nawiązywała chyba właśnie do, do zabójczej broni, nie tymi postaciami, ale to też... Ta, trochę Martin Riggs, no. Tak, Martin Riggs dosłownie. Ale wiesz co, zgody. fajne było, że... Bo Polisnaut wyszło w, w Stanach, ale właśnie tylko na Sega CD, jeśli chodzi o oryginalne wydanie mhm. z napisami angielskimi. Tak. No to, a u nas praktycznie nie spotyka na przystawka ta do Mega Drive Tak. No dokładnie, dokładnie. Wiesz, i wracając do The, The Shining, Wiesz, pierwsza część, ja, ja późno zagrałem, bo, m, dopiero jak e, Epic w swojej łaskawości mm -hmm. dorzucił już w ogóle t, chyba e, Death Stranding, jeśli chodzi właśnie o te darmowe gry Epic'a, to była chyba najpopularniejsza gra. Nie wiem czy, y, bo mm. to, to z, w ogóle zniszczyłem system. Oni jeszcze przez jakiś moment nieuwagi, przez pierwsze parę godzin dali wersję reżyserską gry. Ja oh. oczywiście się nie załapałem, bo pff, u mnie ten system leżał. Nie, wiesz, to, to wszystko się zwiesiło. Więc, znaczy Nie tyle, że ża żałuję, bo chętnie bym zobaczył, jak ta gra może jeszcze lepiej wyglądać. No nie? Ja też jak nie jak widziałem biet. na PS5, bo ja grałem jeszcze na PS4 oczywiście w 19 roku. Na PS4 Pro, prawda? No, ale, mm -hmm. ale jednak, nie? Dokładnie, no. ale to jest piękna gra i wie, pewnie tam jakieś Cudowne. rzeczy, które, które mogłybym jeszcze na chwilkę przy, przykuć, no nie? więc cieszę się, że może jednak nie zagrałem, bo <śmiech> ta gra jest długa. Ale... bardzo. Ale wiesz, no nawet GTA 5 chyba jak było dodane w Epiku, nie, z, nie y, za, za darmożkę, jak to się ładnie mówi. Nie zdeternizowało? Nie zniszczyło ser serwerów no, e, okay. tego. A tutaj po prostu to był jakiś szał. I ja wtedy zagrałem w tę grę, nawet grałem ją na, na Steam Decku. Bardzo dobrze zoptymalizowana. <laughs> okay. Ja po prostu byłem pod jak jak ten świat wygląda. Wiesz? Jak, uh -huh. jak, jak realistycznie. No bo to chyba Islandia, albo nie Islandia, ale już po prostu tak. idziesz i czujesz po prostu jakbyś właśnie szedł e, e, jakimiś takimi e, pagórkami, no tam później to się zmienia. I to jak, jak te, te mechaniki tego, tego, tego dostarczania tych paczek... Zmieniają Balansujesz, się. nie? Tak, budowanie Aby tych autostrad wkładki, i tak Kładki, drabiny, tak. E, liny. I wiesz, a do tego dochodzi cała ta taka z, z, zupełnie nie, tak, nie, nie do pojęcia fabuła. Ja, jak pierwsza zobaczyłem, ma ten zwiastun, gdzie, gdzie Nagi tak, Ridus wychodzi na plażę i ma ten naszyjnik z tych a, usb pierwszy. pierwszy. Okay. Tak, jak jakby z jakichś zębów rekina no. I to dziecko, i to wszystko, i ta plaża. Tak. Ja mówię, mówię, wow, what the fuck? To jest właśnie weird fiction. A ja bardzo lubię weird fiction. Ja I tam nie musi się nic zgadzać. Tam się nie muszą w zgadzać goście, którzy wchodzą z, z, z, z tego, z, jakiś tam jezior y, ropy, smoły. Y, tam nie musi się zgadzać postać Maca Mikkelsena. Oczywiście tam wszystko jest wyjaśnione. Nie musi się zgadzać tam Guillermo del Toro. Zawsze prostu... jak o tym mówisz, albo ktokolwiek wspomina mi Maca Mikkelsena Kojima, to mi się to zdjęcie przypomina, gdzie siedzi Kodzima z taką, siedzi Kojima, obok niego Rydius i Mats Mikkelsen, i Mads Mikkelsen ma taką dziwną minę, jak sobie tak. palą na przerwie fajkę, nie? Tak. O co tam chodzi, nie? Tak, ale, ale dla mnie po prostu, jeszcze w ogóle to jest ciekawe, jak, jak yy, ma jakiś taki Dyrek Kodzima. Hmm. Do, do zaprzyjaźniania się. Znaczy, ja nie wiem, naj, naj, jak głębokie są te przyjaźnie. Ale ja myślę, że on jest ceniony w świecie tak. aktorskim, filmowym, bo jednak to jest wizjonel, nie? Tak. No już, wiesz, nawet o, o, no to już parę lat temu było, ale nawet chyba Kili tam skontaktowała z z, z Jordanem Pilem No, wyszły jakieś uh -huh. takie dosyć nieporęczne jakieś podcasty, no bo to jest, to, to, to, to, to, że, A tak, że tak. one są pół po japońsku, pół po angielsku. Wiesz, no to, to, to, to jakoś tak dziwnie to wygląda. Wiesz, no, chodzimy po prostu skoro zna tak świetnie angielski, powinien się przełamać. I to byłoby coś fenomenalnego. Ale okej, okay, nie chcę jego sprawa. Ale to, jak on po prostu gdzieś z tymi wszystkimi aktorami, którzy czasami są znani i okej, okay, a czasami też później wypływają. I, i, i... No ja w sumie, wiesz poznałem tą Lea Sidu dopiero u niego, a potem była dziewczyną Bonda, no, jakby nie patrzę. No właśnie. Krego. A, a, a no. najlepsze jest to, że ja dla mnie to, to nawet nie wiem, nie jestem w stanie wiesz, tej kolejności, no nie? Y, y, powiedzieć, nie? Czy to jest to? No, to samo z, y, z, z Margaret Kuali. Y, no, ona pojawiła się teraz w substancji. Mm -hmm. Fenomenalna rola, aczkolwiek no później się dowiedziałem, że tam pewne rzeczy były rozwiązane efektami specjalnymi i, i, i przyznam, że byłem zszokowany, aczkolwiek ja mówię ale ja znam tą dziewczynę, skąd ją znam? No właśnie z Dead Stranding. Nie? A wiesz, to... że to jest w ogóle córka Andy McDowell? Tak. Margaret Qualley, tak. Tylko nie no używa proszę. nazwiska Panińskiego, ani ojca. nie pamiętam, czy nie jest jej ojcem, to jest swoją drogą. Ale Andy Magdała jest matką. Fajnie, no co? No, Wszystko zostaje w rodzinie. Czyli jednak no. talent jest dziedziczny. No to w genach, tak jest. No to jest niesamowite. Talent, kontakty z, z, i wejście do Hollywoodu. No, na, na pewno. No, po dziecko, to tak, <laughs> można powiedzieć. Ale, ale, ale to dla mnie to, to jest fenomen i ten Death Training 2, no to już jest gra Jezus, na studo. premierę. I to, że ona wychodzi już tak niedługo relatywnie, no to to sprawia, że, że... Wiesz, jaki mam problem z tym? Bo ja zawsze w drugiej połowie czerwca jestem na wakacjach. Powiedziałem żonie, że ja muszę być 26. Albo te trzy dni wcześniej w Warszawie, nie? Bo tam jest tak. chyba wcześniejszy dostęp w kolekcjonerce. A, A już wiem, jest jakaś kolekcjonerska edycja No ja jestem wielkim statkiem Magellanem, wiesz, tym takim no ten, to tam fruwa, nie? W tym, w, tym, w tym trailerze. Ale ja nie wiem, czy to kupię, bo tam nie ma płyty i to mnie martwi. Ostatnio ten trend, wiesz, kolekcjonerek bez płyty. nie. Ja ubolewam nad tym, bo to nie, wiesz, że to, że Dlatego nie ma Duma płyty, kupiłem. to jest jedno. Ale dwa, że nie ma, nie ma instalacji, znaczy, że gry nie są po prostu na tych to, płytach. Nawet no, już są. To prawda. Wiesz co, przykładem jest Doom. Chociażby ten Dark Ages. Kupiłem sobie kolekcjonerkę. Jest fajnie, jest Steelbook, w której masz czerwoną kartę klasyczną, taką wiesz, ikoniczną, no i masz płytę, normalną wersję pudełkową tak. obok Steelbooka, to się chwali. Natomiast na płycie jest sam, chyba sam instalator, więc tak czy siak, ale wiesz, co jest dobre w tym przypadku, że de facto mając wersję cyfrową, może się komuś pożyczyć, trochę tak jak te game karty do Nintendo, nie? że ja ci mm -hmm, mogę tę grę to pożyczyć, jest. a ty sobie ją ściągniesz w domu na tej samym egzemplarzu. To jest jedyna dobra rzecz chyba. nie? Ja zawsze mam po prostu ten przykład tej łodzi podwodnej albo tej apokalipsy. Tak, to to simplex na... to zawsze gada o tym. Że chcesz odpalić tę grę, po prostu masz tą konsolę, wyciągać ją z szafy, nie. To już ale powiedz mi, kto z nas ma... będzie na łodzi podwodnej, no? No, ale, ale jak sobie tak pomyślisz, szczerze. że ile, ile gier faktycznie dzięki temu... Znaczy, powiem tak, piraci, archiwi, archiwizatorzy, prezerwiści i tak dalej, jak się jest. nazywał, oni się tym zajmą. To, to nie wątpię, że... Zresztą też, powiedzmy, są takie, takie, takie strony, tacy, takie sklepy jak właśnie GOG, który, który ma pewną misję. I to, że gry u nich są Mm -hmm. bez DRM-ów to jest jedno i bardzo dużo nowych gier w końcu tam trafia. Znaczy nowych, w sensie... Patrz, jak po nie, tematach skaczemy. Od Claire Obscure do kodzimy, odchodzimy do prezerwacji. Nie, nie, nie. nie. Ja, ja tak, że, że Death Stranding 2 to jest, to jest moim, moim takim... Po tym jak wyleciało GTA 6 na następny Aha. rok, no to to jest taka Dobra, najbardziej water. oczekiwana gra, gra w tym roku. To, A to... słyszałeś, co Kodzima mówił, bo czytałem jakieś teraz newsy, że zdziwiony tym, że tam 8 na 10 osób wyraża duże zainteresowanie grom i bardzo ch chcą w to zagrać, gdzie w przypadku jedynki to wiesz, może 4 albo trzy osoby na 10 mówiło, że to będzie ciekawe. Więc on jest zaniepokojony tym trendem, a, bo on ma takie podejście, że, tak, że jego gry nie mogą się podobać w większości. Ja tak zacząłem się zastanawiać, w sumie coś w tym może być, ale skoro jest mhm. teraz w mainstreamie, to jakby nie patrzeć, jego dzieła są przecież kupowane przez no, masy, no to, to, to trochę ciekawe podejście ma, nie tak na swój sposób. Tak. Znaczy, wiesz, poję... szczerze, nie mam pojęcia, co będzie w Dead Stranding 2. Ja też, Wiem tylko, że, czuję, będzie że będzie ładniej będzie wyglądała, ale będzie super. tak, ale, ale szczerze, doszedłem do wniosku, że są pewne gry, które odkrywasz. Tak jak to jest ze wszystkim. No, ja nie mówię na przykład o spoilerofobii, ale kiedyś, jak się rozmawiało o filmie, czy o tym, to były ważne pewne elementy w tej rozmowie. Ale um. na pewno to, że ktoś ci tam, chyba że naprawdę to jest jakiś kryminał i ci zwraca ktoś yy, y, y, y, ktoś ci zdradza zwrot Kto akcji. zabił. Kto zabił. No to, no. to, to jest, to jest ale generalnie to jest tak, że się mówiło o pewnych rzeczach, nie? A teraz jest tak, że się właściwie nie chce o niczym mówić ze względu na fabułę, bo nie chcesz odebrać komuś tej przyjemności takiego dziewiczego podejścia, takiego grania. No to tak przykład... jak wiesz. No, mm -hmm. Chciałem tylko powiedzieć, że tak jak z nowym dumem jest, nie daj Boże, ktoś zdradzi to, co się dzieje w trzy czwarte fabuły, no to, to jest naprawdę duży cios dla gracza, który chce być zaskoczony. Ale mówisz, że trzy czwarte, w sensie, że trzeba trzy czwarte przejść i wtedy, tak? Bo to, to, wtedy chciałbym porozmawiać tak. o, o fabule, ale ja dopiero tak. jestem po, w piątym nie, nie, absolutnie, rozdziale, więc. Ja, ja to, ja też to holduję, absolutnie hoduje w zasadzie, że jak rozmawiamy o no, nowych grach, przynajmniej tych kilkuletnich, chociażby nawet, mm -hmm. a już nie mówię o nowościach, to to ani. Niczego się nie zdradza. Można ogólnie opowiedzieć, co się podoba, co nie. I tyle, nie? Tak, nie będziemy tak. psuć ludziom radości. A sobie samym mm -hmm. też. No szczególnie, że ty nie grałeś. Chyba jeszcze tak daleko nie doszedłeś. Z nie, tego, co ale to też, też żyjemy w takich czasach, że kiedyś, kiedyś to słowo, czy pisane, czy mówione, yy, no właściwie było takim jedynym źródłem informacji o pewnych grach. Do, znaczy bardziej pisane, jak, i no Grałeś pisy, tą gazetę nie? i mogłeś <laughs> czytać o jakiejś grze, o której... Raz słyszysz, A autor wymyślał jeszcze do, do, on dopisywał tak, sobie jakieś historie. Tak. <śmiech> no to już tak era ośmiobitowa, to już w ogóle yy, tam yy, hulaj dusza piekła nie ma, jeśli chodzi o wymyślanie pewnych y, elementów, no tak. ale, ale dzisiaj jest tak, że właściwie nie musisz nikomu odpisywać yy, rozgrywki, nie musisz odpisywać komuś gameplayu, mhm. tylko właśnie mówisz o tych swoich emocjach, o tym, co ci się podobało, ewentualnie dyskutujesz o pewnych rzeczach, które były w fabule. I to jest, to jest ten Element, bo mamy tego YouTube'a, no tak, gdzie no wszyscy w ciągu ci ludzi wrzucą Tak, przed embargo, nie. Tak. A nie tyle nie chodzi o to, wiesz, bo embargo to jest jedno, ale wiesz, o co mówię, że chodzi mi o to, że ym, kiedyś po prostu y, nie było aż tylu y, tych twórców, tych, tych, twórców, tych tej, tej hmm. treści, takiej, i tych ym, dlaczego właśnie prasa, czy na przykład nie, wiem, bo teraz jest y, ten, ta, ta kwestia tego poligonu, nie? Że poligon został sprzedany. Game, y, GameStop, nie wiem, tam ledwo ciągnie, ale Giant Bomb y, mieli pewnie zamykać, mieli zwaniać ludzi, no i okazało się, że i to też świadczy trochę o, o ludziach, którzy byli właścicielami game, y, Giant Bomb, że, że im zależało na tym serwisie mimo wszystko i jakby, nie wiem, jakie są warunki umowy, ale jakby sprzedali go ludziom, którzy obecnie czy przez jakiś czas się tym Giant Bombem zajmowali. Bo to już nie jest oryginalna Ciekawe. ekipa. Ale słyszałeś, że Game Informer wrócił, bo też ktoś odkupił markę i Ta. starą załogę przywrócił, nie? I to, jest, I to jest super, bo wiesz, czasami mi się wydaje, że jakbym miał, jakbym był miliarderem, bo milionerzy to powiedzmy inaczej by na, na pewne rzeczy patrzyli, ale to miliarder i ja na przykład mam jakiś coś, co, co mi się dobrze kojarzy, tak że bym chciał, albo na przykład, nie wiem, wiem, że mogę dać światu, mogę być iść z misją. Mogę ale poczekaj, to, a, a, nie muszę zarabiać na tym game. Ale numerze. po prostu byśmy założyli największy i najlepszy podcast na świecie na YouTubie i byśmy byli jak <grym> Mr. Beast. No. Co mam ci powiedzieć? Wszyscy by nagrywali. No. Tak. I to, jest, I to jest piękne, że po prostu mm, są ludzie, którzy chcą, żeby pewne rzeczy się jakby kręciły. I na przykład nasz drogi PSX Extreme znalazł mhm. sposób na to, żeby się utrzymywać poprzez to te prawda. wszystkie takie numery specjalne, periodyki. Ja kupuję wszystko, żeby nie było... To jest świetny pomysł. I No ja teraz kupiłem tą książkę o Silent Hillu. E, dwójce, a, tak, to chyba o, na... o tym z Adamem gadałem, piechotą. Tak, a... tak, tak. Ja nie chyba kupiłem. autorem jest Adam Piechota. E, tak, jest nie jednym piechota, z autorem. Piechota, Tak, piechota. Mm -hmm. tak, tak I, tak. i e, te wszystkie, no ja kupiłem kilka magazynów, nie kupiłem wszystkich, no bo też nie, tak sobie, chociaż pomyślałem, że może powinienem tego PC Extreme do kolekcji, ale mówisz, mam oczywiście Amigę, Extreme, mam mam PSX, przepraszam, no, czytałem nawet, No, no więc, więc to są, tam jeszcze te, te warianty okładek i tak dalej, A. więc to jest bardzo fajnie przemyślany model. Myślę, że to się dobrze spina, wiesz? Tak. I ja się cieszę, że, że pod, pod przewodnictwem Pereza, Pereza? Tak to, ta. tak, to wydawnictwo ma... odżyło, nie? Ma jakąś taką, jakiś pomysł na to, jak ma funkcjonować. I ja szczerze cieszę się, że mimo, że ta prasa drukowana, przeżywano coraz głębszy kryzys, to jednak, yy, czy CD i CD Action, no nie ten, Ale wiesz, ja, ja się zawsze śmieję, tak. że skoro takie gazety jak Max Carp, albo Carp Passion, albo jakiś inny magazyn wędkarski mają swoich odbiorców tyle lat, no to przynajmniej dwie gazety w Polsce mogą mieć odbiorców, wiesz, chyba, 13. że te wszystkie takie gazety, to jest jakiś taki nie sposób tej komunikacji szpiegów. Wiesz co, z nikt tego nie kupuje, tylko ci. I tam właśnie w tym, wiesz, w kącik głowiecki karpian, no nie, i tam jest jakiś taki zalowany sposób przekazana informacja. To są, to był, to był pomysł na to, ale, ale... No nie no, są pewne specjalistyczne rzeczy, które, które powiedzmy ale się CD utrzymują. Nie powiedziałaś na przykład, nie? Też ładnie tak. udało im się uratować. Są kwartalnikiem, ale sprężnie działają. Są imprezy, tak. ja ciągle spotykam na wszystkich eventach. Bardzo się. fajnie to wymyślili sobie, że to jest po prostu taki no, troszkę grubszy magazyn, bo oni tak, mają... Ale nie gonią za newsami, moment, że... które wiesz, są nieistotne, jak wchodzisz na strony mhm. dzisiaj, bo to mnie wkurza w internecie współczesnym, nie? Że jak chcesz znaleźć dobrego newsa, to jest tyle bełkotu, tyle błahych informacji na bazie tweeta. To jest najgorsze, co się mogło przydać, tak. chyba internetowi widzisz. Tak, tak, tak, bo to są te farmy kontentu, jak to się ładnie tak. mówi. I dlatego, bo fandom, czyli strony, znaczy fandom to jest jakaś firma, która zajmuje się tymi wszystkimi. Fandom wiki, jest, tak, jest. E, wszystkiego, tak. I, i, I niektóre te wiki to są generowane chyba do jakichś takich template'ów, jakiś tak, nie wiem, sztuczną inteligencją już, ale ja wpadłem. Po tym, jak właśnie pojawił się ten news o tym, że zwalniałem ludzi z tego z Giant Bomb, że zamyka się poligon i tak dalej, ja mówię, ciekawe, co tam słychać na, na Giant Bombie. I, przepraszam, na y, GameStopie. Spocie, Spocie, widzisz, myli się. I byłem po prostu w szoku, co się z tą stroną stało. GameStop okay, to jest śmietnik, ja tam nie wchodzę o dwóch lat, czy trzech. Tak, to jest generator kontentu taki, mm -hmm. na takiej Opu. zasadzie, że to 5 czegoś tam. Albo tak. y, nie uwierzysz, że coś tam wiesz. Czyli clickbait... Galerie, y, duperele, zawracanie głowy. I gdzieś tam może się przebić jakiś interesujący news, nie? Ale błagam cię, dlaczego właśnie musimy przechodzić, wiesz, no takie na przykład y, wiesz, typu y, jeśli lubisz taką grę, Mamy dla ciebie 50 gier, no, które mogą ci się no. spodobać. I, I wiesz, i to kolejny to bądz, z kotaku, pomysł na to, żeby... To jest... tam... Ja mam wrażenie, że poligon był taki, Ja już nie mogłem ich czytać w pewnym momencie. Kotaków stało się okropne, szczególnie podejście Schreiera do Bloomberga. Mhm. A, a wiesz, co, Eurogamer czytam? Szczególnie Polski, bo szanuję robotę, jaka została zrobiona z tym serwisem przez tyle tak. lat, nie. No i ten Eurogamer .net, czyli brytyjski, tak? europejski. A, I tyle. Wiesz, co mi to wystarczy. Ja, ja nie lubię się przeładowywać tymi śmiecioniusami też często, no bo nie muszą pisać newsy, bo z tego żyją jakby newsmeni. tak? A bo gry online jak wchodzi, to ja w ogóle uciekam To ja Nie wiem, jak ten serwis funkcjonuje. Na bazie czego dzisiaj, ale... No wiesz co, po... ciężko jest tam coś, jakkolwiek znaleźć, więc jakby Ta. musisz uczyć się na nowe, jeśli nie, nie, nie, nie korzystałeś... CD Action ma z... super stronę swoją drogą, bo oni wrzucają w miarę wartościowe rzeczy, tam nie ma news, śmiecioniusów, jak ja to nazywam. Ale to też jest chyba właśnie, ja nie wiem, w to, to Fantasie Expo jest, tak? tych zmian. Tak, jest tak, właścicielem. Tak, tak. I też mi się wydaje, że, że ludzie, którzy są właścicielami obecnie CD Action, to są ludzie, którzy... Yy, może się wychowali na, na tym magazynie, robią to z pasji, jakby zarabianie na tym nie jest istotne. Oni po prostu zrobili e, zarobili pieniądze, pewnie dobre, na organizowanie tych dużych imprez. Robią mm -hmm. właśnie to CD Action, o którym wspomniałeś, to CD, ex, e, CD Action Expo, tak? Nie, Coś jak się takiego. Nazywa? Tak, CD Action Expo, był jakiś meetup ostatnio w Warszawie. Tak, to i, i to jest jeszcze, ale dodatkowo, chyba że się mylę, ale to jest w ogóle jakaś impreza darmowa, więc ja nie mam pojęcia no nie, dokładnie mm -hmm. jak wygląda ich model biznesowy, ale no chwała im za to, że... Ale wiesz co, to nie, nie wiem jak ciągnę. wygląda model biznesowy nowego Pixel Heaven, ja wiem, że będziesz. Ha, Pochwalę się znaczy, słuchaczom. Znaczy wiesz co, nie wiem czy będę na, na 100%, ale tak na 99% tak, bo powiedz to co ja, ja mam taki sentyment. Bo dla mnie to jest powód właśnie, że jak przyjeżdżam... Ja byłem na tego wszystkich jednego, no, że To jest ten jeden raz w roku, kiedy przyjeżdżam i jest ta okazja, że, że się wszyscy możemy spotkać. Nie? że, że yy, Zobacz, my w ogóle tak naprawdę to nie musielibyśmy nawet nogą suchą stawać w tej, w tej hali jakikolwiek, bo mm -hmm. to jest tylko dla nas dzień. I my większość tego czasu spędzamy w własnym gronie. Gdzieś tam sobie chodzimy, coś, coś tam i tak dalej. Ale wiesz co, się, bo pogadyć, w, tym, w tym roku ten Pixel wiesz gdzie jest, eee, w szkole, tam w kinie elektronik, e, czyli placówka mm -hmm. edukacyjna, czyli nie ma alkoholu, czyli nie posiedzisz w ogródku piwnym. <śmiech> to jest znaczy, to, to, to, to, ale to, czy, czy Polak polak ma problem ze znalezieniem Pamiętam Przemskiego. Polak jest pozdrawiam. jak gołą. Mam? Z bagażnika wyciągał tak, flaszki. Tak, no, no to jest, wiesz, ale ja na przykład nie potrzebuję nawet tego alkoholu, żeby się dobrze bo ja na przykład uważam, nie, że, że alkohol, alkohol. Na, na tych imprezach tak. jest niebotycznie drogi. Ja... Ja nie jestem... Ale fajnie to się to mówi, piwo, wiesz, bo to jest takie... Dla mnie działamy. to jest takie symptomatyczne, że jak my siedzimy, gadamy o tych starych czasach, o Amidze, Atari i widzimy się raz na rok, to zawsze to piwo gdzieś w zasięgu ręki jest. No, tak. no. No, no. no ja muszę powiedzieć, że ty jesteś taki właśnie bardzo zorganizowany człowiek i jak była Retrosfera, to ty no. nawet zadbałeś nie tylko o siebie, ale i o kolegów, no nie? Bo ja oczywiście chyba nawet skorzystałem z tego raz, ale, ale ja wiem, że ty tak <śmiech> byłeś dobrze ale przygotowany, żeby się bo nie martwić was... o to. Bo była taka limitowana seria pięknych lagerów z logo, z etykietą retrosfery. I facet powiedział, to się rozejdzie w ciągu paru godzin. Więc sobie skrzynkę zabunkrowałem i rozdawałem wszystkim chętnie. Tak, ale tylko tak. w naszym kółeczku, oczywiście, znajomym. No, no, no i to, i to, nie i to było, Ale wiesz, no było tam fajnie. znaczy. Ale ja, o to chodzi. No, ja piknik, oczywiście tak. dobrze Andrzejowi retrosfery życzę. życzę ja też. Ale jest coś takiego, że można po prostu, to może być ofiara sukcesu, własnego sukcesu. wiesz, że chodzi. Że po prostu może jak jeśli. Ale wiesz, że oni sobie to nie robią. jeśli rozrosie się tak jak pixel, to, to, to jest po prostu, tam będą takie tłumy, że tam... W szpilki nie wsadzisz w gazety między wiosnami. Znaczy, tam jest coraz więcej miejsca, bo jak gadałem z Andrzejem, to otwierają kolejne skrzydło zamku Bowzera, czy tutaj Ratuszu Miejskiego. Mm -hmm. I, i, I znowu będzie jeszcze większe, bo wiemy, że będzie. A tak. Dziwi mnie tylko ciągle brak jakichkolwiek opłat za nawet wie, symboliczny bilet, taki typu 10 zł, żeby opłacić koszty organizacji, chociażby, nie? A nie zarabiać na tym, jak statusowo fundacja chyba, ma ja nie wiem, jak to działa prawnie. No właśnie, to jest fundacji. ciekawe, że może to jest kwestia tego, że, że pewnych rzeczy nie. Że, znaczy. Ja nie wypowiadam się w ogóle mm -hmm. po jakichkolwiek konsultacjach ja i tak nie dalej. Ja wyciągam z Kapolusza, że może to jest jakaś taka, albo to jest taka po prostu wola organizatorów, tak tak. że, że oni dla po prostu tak. nie chcą ograniczyć, bo też przychodzą, nie każdy ma ten i nawet nawet 5 zł może dla kogoś być znaczące, ale to nie o to chodzi. Mm -hmm. Tylko też z drugiej strony, że może faktycznie wtedy musiałbyś mieć, nie wiem, kasę fiskalną, drukować paragony za wszystkich, wiesz, okay, VAT-u no. jakieś takie zupełnie niepotrzebne rzeczy, które by ja go nie zespoły jakie koszty. Status sprawny fundacja, jak to działa właśnie w rozliczeniach, tego nie wiem też, tak, nie znam się akurat na tym. No tak, no ale, ale na... na pewno jest łatwiej rozliczyć jakieś takie wszystkie te donacje, które gdzieś tam A mogą pracy. być, niż o. jakbyś miał właśnie się bawić w stawianie kasy i, i, i zabawy tak, więc... Ale to więc... może zachęcimy do tego, żeby ludzie wpłacali tam na rzutkę retrosfery. No to osiedleniu. tak, to na pewno. Ja już wpłaciłem. <laughs> no i dlatego właśnie... Jesteś honorowym patronem Obywatelskich. Tak, I to będzie taka kolejna impreza na mapie, którą będziesz co Ale będzie nie... co? No to jest to jest ten, ja już mówiłem, że to wiem. jest wszystko to są problemy związane z logistyką i datą. Dla niektórych pierwszy tydzień września to jest super, prawa, a mhm. dla niektórych no to nie, nie za bardzo i to jest, to jest to. Rok temu się udało, trochę Połowa tak, września była. I nas zalało, tak. Tak, ale powiem ci, że. No to jest szczęście w nieszczęście, że my trafiliśmy w taki moment, że, że y, w, no, wszystko wyszło tak idealnie, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Że nie odwołali imprezy, że te deszcze nie były jeszcze wtedy aż tak yy, w tym przemi tam w brzegu, nie? Że nie było takiego problemu. Dosłownie po naszym wyjeździe tak? zaczęły się problemy ta, z powodziową. że wodzie. Ten ostatni dzień to była piękna pogoda, tylko że wiesz, ta no, woda do... tak. zaczęła spływać, nie? I to, że miałeś... Piękne słońce i, i czyste niebo bez chmurki, no ale ta woda zaczęła spływać i ten poziom się zaczął podnosić, więc, więc by, było niebezpiecznie. I wiesz, i, i, i to jest tak, że z jednej strony pamiętasz tę imprezę właśnie, w jakich ona takich warunkach atmosferycznych się wydarzyła, mhm. ale też tak wiąże, rodzinę ludziny nie? te osoby, z którymi się spotkaliśmy, no nie tam wiesz, chłopaków. E, e, z, z innych podcastów znam, bo wiesz... no, ja wymienić, Energika nie, poznałem nie? pierwszy raz. Tak. No. Ale, ale wiesz, nawet poznałem człowieka z, z retrorealni, który serdecznie pozdrawiam, no nie, bo to jest taki... Też, też, Też tak jakby w sferze retro, no nie, taka... taki drugi, taki punkt na mapie, który się, powiedzmy, zna. I przez, przez wiele lat oni jakby wspomagali swoim sprzętem Pixela, więc ja też kojarzyłem i stamtąd, no, ale mm -hmm. też mają swój kanał. No, wiesz, fajnie, że jest... w tym roku też wspierają Pixela, z tego, co wiem. Tak, no, ale ja nie tak. idę, więc no, no, wiesz. Tam poznaliśmy tych, tych też YouTube'owe gwiazdy, takie takiego A, w, no, formatu. Energik, tak, Energik, Bonkol, Ta. y, Arek Archon. No nie wiesz, to jest fajne, A, że, że ludzie no, przyjeżdżają tak. i to jest jeszcze ten moment w którym ta impreza nie jest Polkonem, nie jest PGA, czy się tak, nazywa, tak. więc jesteś w stanie do każdego podejść, z każdym chwilę pogadać, przywitać się, powiedzieć co sądzisz o, o ich pracy. Ale Borys I... też był przecież z Borys, prawda? Ta, tak, pojawił się to... na, na krótko, bo zapite, tylko jednego dnia na tak. początku, ale... Tam cała bańka A, siedzi, nie? właśnie taka... tak. Dobra, nie ma co, bo się słuchacze nie, zanudzą naszymi wspomnieniami. Nie, nie, nie, trzeba też poreklamować, bo trzeba, trzeba tak posłodzić, nie? ale... Ale generalnie, dobrze, to możemy wrócić z powrotem do <laughs> tematów, czyli czekamy na the Stranding 2. No. I okej, okay, wspomniałeś tego, tego Duma. Oh. Wczoraj, jak to nagrywamy, była oficjalna premiera. Rozumiem, że osoby, które miały tą wersję jakąś taką kolekcjonerską, jakąś specjalną, deluxe, to pewnie mogły iść wcześniej. No i ty jako recenzent też chyba miałeś wcześniej dostęp. Ale, zanim no. będziemy o samej grze powiedzieć, to dziś, było. dzisiaj było właśnie takie... Taka fajna impreza, nie? Że jakiś taki. 15 maja, tak, w chaosie. A to wczoraj było? Tak, tak, tak. Wczoraj na premierę. W dniu premiery oni, wiesz, Aha. chcieli uświetnić się wprowadzenie Duma na, na, na wszystkie rynki, na świecie, oficjalną premierę. No i w chaosie zrobili tak zwane śniadanie ze Slayerem, czy śniadanie Slayera, przepraszam, mm -hmm, mm -hmm. E, gdzie były wiesz, płatki, Owsiane. No, no dobra, nazwijmy to płatki, płatki, wiesz, takie jakieś nie, nie, kulki <gulity> mocy, zalewasz mlekiem. whatever. Fajne było, wiesz to, że pudełko zaprojektował kowal specjalnie na tę imprezę, nie? I tam były właśnie okładka Aha. z Doom Dark Ages i tam No był, dostały, był, na, był. Tak. Widziałem właśnie, że takie zdjęcie było tam z domkiem chyba tak, bo, bo impreza właśnie była od 12 w południe do 19, ta część jakby otwarta, a wieczorem była after party. Ja już na after party nie byłem, bo ja tam posiedziałem od 12, dwie godzinki, uciekłem do domu, trzeba też popracować, no, umówmy się. I, I powiem Ci, że było super, dlatego że co godzinę były quizy, można było wygrać oczywiście edycje kolekcjonerskie, te hełmy, słuchaj, te takie fajne repliki hełmu Doomslayera, bo ja mam jeden z Eternala, strasznie chciałem wygrać drugi, żeby mieć tak symetrycznie na szafce, No ale się nie udało, bo jak się okazuje są lepsi znawcy historii, Story, Duma i wszystkich tematów na tak. takich imprezach, ale byłem, słuchaj, szósty w jednym quizie na 35 osób. To chyba nieźle nawet, nie? nie no A, I wiem, gdzie się pomyliłem, dlatego przegrałem. <laughs> ale Jezi. sprzedałem wszystkim, wiesz, jak się nazywa Król mm -hmm. Slayera, Daisy, nie? Bo A. nikt nie wiedział. No. Ja to bym, ja to w ogóle, jeśli chodzi o wiedzę, to, to prawdopodobnie bym się w ogóle nie popisał. Bo, bo wiesz, dla mnie dum to jest, tak naprawdę ja wszystkie dumy znam. Nie. Ja ale, ale i nawet historię Duma znam, bo wiesz, te, te książki, te, które wydawało wydawnictwo Open Beta, rewelacyjne, no, no Doomga, no. Doomga jest się się niesamowity. No. Tak. no i ten, Effect od Dumy jest też całkiem dobre. A, mm -hmm. a kojarzysz ten komiks Marvela, co wyszedł w latach 90. Repentir. Nie, nie, nie, nie, nie. No było, oni wydali komiks duma oficjalny. Straszna padaka, ale jest kultowy właśnie i ludzie o tym pamiętali. Ja nie pamiętałem, nie? Co mówi, wiesz, Doom Slayer w komiksie Marvela? Okej. Okay. Takie <laughs> pytania. Ale wiesz, mieszam do tego, że wiesz, miałeś konkursy, czyli quizy co godzinę, więc to przyciągało ludzi, no bo fajne nagrody. Miałeś yeah. oczywiście te wszystkie rzeczy, jak dubeltówka, czyli shotgun, tarcza, futro, mogłeś się przebrać, zrobić sobie zdjęcie takie a la Display, nie? Miałeś te płatki, więc mogłeś zjeść sobie normalnie śniadanie przy barze, albo zabrać paczkę, wiesz, do domu. Ja sobie wziąłem do domu pudełko. Był super kącik retro, słuchaj, bo tam w ogóle w chaosie, jak byłeś, to nie wiem, czy byłeś w chaosie, co tam, czy jeszcze nie. Tak, jak będziesz w Warszawie, to pójdziemy. Nie, nie ale to chyba był lokal, w którym ty robiłeś ta, swoją imprezę, ta. nie z okazji tam. Lecia. To tam jest taka, wiesz, co, taka retro ściana, gdzie masz wszystkie stare sprzęty, monitory, komputery i Mariusz z Retrowizji, to jest bardzo fajny kanał, on prowadzi zresztą muzeum komputerów gier, też centrum Warszawy, tam tu kiedyś się zabiorę, jak będziesz. I on właśnie zrobił, słuchaj, że na wszystkich starych sprzętach odpalił wszystkie stare Dumy. Czyli miałeś na przykład Jaguara z Dumem, nie? I miałeś oczywiście Duma na oryginalnym pc ale miałeś wybrać sobie Switcha z Dumem 2016 podpiętym konwerterem do, moni do telewizora starego CRT. Powiem ci, że fantastycznie to wyglądało, bo był ten filtr taki, wiesz, nie do podrobienia analogowy, a Dum z 2016, więc fajny efekt. I ludzie grali, wiesz? Bardzo dużo młodych ludzi grało w te stare Dumy, szczególnie na Jaguarze byli zachwyceni. A ta gra chodziła, nie wiem w wielu klatkach, ale nie powiem ci teraz. Ta wersja Jaguara to była tak chyba najlepsza, jeśli chodzi o ten moment, bo chyba sam Karmak ją, ją robił. W przeciwieństwie do, do tych no, wersji dobrze. na Zresztą W ogóle to jest, to jest ciekawe, bo dum w anegdotach, w memach on żyje jako, jako, jako taki jako gra. Którą możesz, w którą możesz zagrać na wszystkim. Tam na tatniku, na lodówce, mikrofalówce, na, na szuterce, tak. tak dokładnie. I to jest fenomenalne, bo zawsze jest ten taki, to jest ta pierwsza lokacja, to, to intro, Czasami, jak jeszcze się muzyka tak. pojawi, to już w ogóle, nie? To, to jest od, odlot. Ja, dla mnie na przykład to było niesamowite, jak mogłem tego Duma odpalić na Amidze. I to jest oczywiście niemożliwe na takiej zwykłej, ja widzę, ale jak masz. Lekko dopalone, tam, tak bizarne, Takie lekko to dopalone to jest... nawet. Nie no, bizarne, to już w ogóle to też lepiej niż na pc oh. ale taka już z takim lekkim, więcej pamięci, z jakimś akceleratorem, to już to 1200, e, oczywiście w mniejszej palecie kolorów, jest w stanie odpalić tę grę, że ona wygląda nawet lepiej niż ta wersja na SNES-a. SNES-a już mm -hmm. była taka, wiesz, z tym takim chipem na cadiz na żeby to wszystko ładnie, troszeczkę lepiej chodziło. I, I z tego, co pamiętam, to właśnie ta wersja na Jaguara to była taka najlepsza, to uznawana, że to jest taka optymalna. Zanim się pojawiły już te. znaczy oczywiście na pc była 9.9, bo to mogłeś mm -hmm. mieć mocny, mocny sprzęt i, i grać, ale tak na konsolach, no to ten Jaguarowy port był, był uznawany za, za taki, no... A to ciekawe, artyzieło. że ja nawet nie wiedziałem, bo ja to dla mnie Jaguar to zawsze jest utostamiany za VP i tyle, nie? Od Rebelliona. Tak, gra, występ. która się <laughs> troszeczkę gorzej zastarzała, niż się ludziom wydaje. Ona świetnie Troska. funkcjonuje w, w głowie, no bo to jest tak. Alien Wezus Predator. A tam są spritey takie brzliwe, takie o Są Jezus, fatalne, są te lokacje, ta. Ta, ta, ta, nawet te labirynty nie są interesujące. Tam, tam, tam jest klimat, tam są ciekawe pomysły, ale jak grałem y, dzisiaj, no to odbijasz no się mentalnie. Grałbyś w nią w dniu premiery? zupełnie inna kwestia. Bo wiesz, kolejne te części, a nie to jest Predator, chyba którą Tyre Re Re Re Rebellion robił właśnie no ta ta, nie w 1929. Czy, czy w 7 zrobili, czy w 8? mi my się mylą te ta. daty, wszystkie. No pierwsza FOP, nie? To, to był odjazd. Tak. W no to, że no. miałeś właśnie ten, ten multiplayer, w którym no faktycznie grając. Znaczy wiesz, no to, to już było wcześniej, ten gimmick już był wcześniej, nawet na tej wersji Jagora, ale ale na pececie. Jak tym obcym biegałeś tak po suficie. Kurde, po ciemku mieć to, to, mówię, jakąś no. wizję, no wiesz, to na zielono coś. No, to, to była gra, którą jak wspominasz, to, to masz po prostu ciarki. Ja mam ciarki po prostu, jak dotyczymy się o tych wszystkich. To, to jest taki, to są rzeczy, które na przykład z kolejnymi częściami już powiedzmy, już tak, Alien de już widziałem, że tam już nie było tej, tej magii, która była wtedy. I, i dlatego ta marka, jeszcze była spoko, no, na Monolicie a, chyba latała, znaczy na Litecho od Monolita, nie? Ta, ta. Ta. Ona potrzebuje jakiegoś takiego pewnie soft rebootu czy, czy jakiegoś takiego remake'a. Ale no, to już jest kwestia tego, kto ma te prawa do tego, kto się zdecyduje. I, i, ale wiesz, co wracając do Duma, to tak hmm. jak mówisz, a dla mnie w ogóle Duma jest formatywną grą. Ja mówię hmm. to szczerze i głośno. Nie? Pierwszy raz Duma zobaczyłem chwilę, w 19.3 jakoś wcześniej. Znaczy, jak wyszła tak. dosłownie u kolegi na psc bo ja miałem Amigę i pojawiłem się, że nie mogłem na Amigę potem patrzeć. to jest. To jest jedna z tych gier, które zamiły Amigę. I, no. I te takie spekulacje, co by było, gdyby na przykład Dread czy Grind, teraz coś ta gra nazywa, ale to nie, to nie jest robi KK no. Altair, tak? Krzysztof, uh -huh. chyba. Nie tak, wiem, nie zaparkował. w sensie tam wyszło to takie demo, czy coś i tyle, nie? On zrobił Dreda, hmm. ale później tę produkcję przekazał innym ludziom, bo on już nie ma miał... i oni zrobili po prostu, robią nową grę, On się chyba Grind nazywa. Aha, okej. Okay, jest dobrze. troszeczkę mniej dumowata, bardziej w stronę takiego, bardziej w stronę fantazy, ale nie jest na 100% pewny, bo ja w ogóle nie śledzę na nie, bieżąco tego projektu. Ale miałem, odpaliłem to domu, nawet zgrałem sobie. A Heaven graliśmy, pamiętam w tego tak. w Dreda. No, niesamowite wrażenie, że Amiga no. praktycznie goła, 500 tam stała. Goła, fala, goła, no? najgorsza, no. najgorsza naj, najgolej. Niesamowite. I wiesz, i można byłoby wtedy spekulować, ale prawda jest taka, że te gry takie 3D już były w tamtych czasach na, na tych tylko po prostu dopiero Dum odpalił po prostu jakąś taki, wiesz, na 11. Po prostu co można w tej tej, tej, tej zrobić i te. te te no patenty, taki, pamiętasz to... chwilę, chwilę przedtem był chyba Terminator Rampage 2033 to się nazywało czy jakoś tak, czy 2034 mm -hmm. było coś takiego, ale nie wiem, co było przed no, dumań, nie, czy teraz po no, no właśnie, bo to jest ciekawe no. jakby, jakby tak y, próbować właśnie y, określić w czasie te gry, które miały takie płynne y, 3D no to wiesz, Patrz, to Patrz, mamy temat do odcinka musisz spać, nagramy sobie coś. O, tym, o, tym. o historiach gier 3D, nie? Co, było, co było przed dumem, tak naprawdę, o. kto jest prekursorem tego, ale widzisz, mimo wszystko Carmack, no i też powiedzmy Romero, no nie bo to, no to co, nie ma co, co ich rozdzielać, no najpierw Wolfenstein 3D, później właśnie dumem. No, no, no zdefiniowali te ramy gatunku i później kolejne gry tylko jakby dodawały, nie? I, i dlatego ja na przykład. A to jak będziemy... To te możemy teraz płynnie przejść właśnie do Duma. Dobra. bo że... no jak te ostatnie Dumy? Ty, ty jesteś fanem Eternala i Duma z 2016 roku? Czy jak tak, w 2016 wygląda? przyszedłem i podobał mi się. Eternala tu przyznam się, że mam, bo pewnie gdzieś był chyba na, na, na Amazon Prime rozdawał Duma Eternal, albo, albo coś skończą mam. Ale w końcu nigdy nie przyszedłem. Wiesz, trochę pograłem tam ta nowa taka zmieniona lekko, stylistyka, tu nie miałem problemu z tym, ale taka, ja już nie potrzebowałem tej, jakby wracać do tej, do tej formuły, bo jednak ja czegoś trochę innego szukam w shooterach e, pierwszoosobowych. Więc, więc jakby to nie było tak, że o ja musiałem zagrać, więc jak tylko ona wyszła, to od razu wiesz, wskoczyłem na, na, na ten wagonik, pojechałem. No ale teraz wyszedł ten Doom Dark Ages. I szczerze jestem zaskoczony, ale dwojako. Z jednej strony jestem zaskoczony pozytywnie, że jednak ta gra oddaje tego ducha Duma i ona też po części no widać, że ona mi tak trochę wygląda jak, no oczywiście jak się porówna jeden do drugiego, ale... Trochę jak Quake. Trochę jak Quake, ale trochę jak Doom 3, no nie? Pod względem tego jak ten silnik Ittek, jednak pozwala mieć jak... nie, wiem, to jest wszystko rzeczy, które sobie uroiłem, jakieś projekcje, że, że jest coś takiego, że jak widzę gry na zrobione na Itteku, to jestem w stanie powiedzieć, że tak, no, jakby może to być efekt placebo, że tak widzę, że to jest zrobione na Iteku, a nie na przykład na Anil Engine Coś w tym jest, no to i te 8 już nie. Tak. A ten, ja, ja akurat odwrotnie. Ja mi się cały czas miałem wrażenie, że grałem w Quake'a, no bo średniowieczny entourage, mm -hmm. i próbowałem to sobie w głowie rozdzielić, nie? bo dla mnie Dum to jest zawsze Mars, hard science fiction i piekło w tym wszystkim. No, a musiałem tak. się przestawić, powiem ci szczerze, i to zajęło mi godzinę. Ale wiesz, co mnie zaskoczyło najbardziej, no. właśnie to, to, to ten, że ja nie śledziłem żadnych informacji i nie wiem, może no. Ty wiedziałeś o tym, że tam są te elementy science fiction że to jest ale to nie części... możemy dużo mówić też co tam znaczy się Nie, dzieje, to... no nie mówimy A, nie stres... w ogóle o nie, no fantazy, tym settingu, no tak? techno, techno fantazy, tak, że... że A, okay. bo, bo ja mówię, ja nie jestem w stanie nawet nic zdradzić, bo nie jestem... E, ja chcę tylko powiedzieć, e, że kosmos to tam się zaczyna potem, ale póki tak. co faktycznie, jak w to wchodzimy, po trailerach, dobra, to co Nie, no to wiesz, co jest, bo tam zaczyna się to po prostu jakaś bitna, jakaś walka, jakaś wojna. Ale e, wiesz, latające fortece, miasta, jakieś tak. statki... No do, wyjęte... ale tam nagle koleś w jak hełmie, takim taki wygląda jak barbarzyńca i tak. on jak w, w girsach, no nie, zaczyna rozmawiać przez jakiś komunikator, nie, jakieś łokiteki. Tak. Jakieś lasery, ja wiem, to jakiś Co tu się dzieje? No to bo ja po prostu też... nie znam tego loru tak dobrze. Może to było w jakieś określone. Już ci mówię, bo właśnie w, w 2016 był tak, jak chcieliśmy, taki reboot, remake, nazywamy mm -hmm. to rebutem. Tak. Tak. Gdzie miałeś faktycznie praktycznie historii nie było, była baza, odkrywałeś historię tej bazy. Cześć. Ale w eternalu zaczął pojawiać się ten dziwny lore, który tutaj mm -hmm. możemy w końcu zrozumieć bo mamy tych Majkrów, czyli taką obcą rasę inteligentną, jak widzimy w trailerach i na samym początku gry, to oni są, nie wiem, panami Slayera, tak, no bo gra się zaczyna od inwazji obcych na jakichś ludzi wyglądających, jak, tak jak mówi z Gears of War Markus i ekipa, a tak. to są jacyś strażnicy nocy, którzy walczą odwiecznie z tym piekłem, które dokonuje inwazji. Dlaczego dokonuje inwazji, tego nie wiem. Nie mhm. zrozumiałem tej fabuły, ale to jest taka pulpa, która jest moim zdaniem przy okazji napisana po to, żeby coś się działo na ekranie. No, że nie wszystkie anyway. znaczki wiesz, nie wszystkie ideologii. I wysłuchałeś. No i nagle mamy nie jakąś nie obcą rasę wiesz, tych Majkrów, co tam mają bazę, która sobie lata gdzieś na, tym, na tej planecie i oni zsyłają na wezwanie króla tych barbarzyńców, przepraszam, rycerzy, strażników nocy, o, oni tak się nazywają, no wysyłają Slayera, czyli swoją broń ostateczną. Ale dlaczego Slayer jest bronią ostateczną? Skąd on tam się wziął? Tego nie wiemy, nie? On, on jest tylko cudzoziemcem nazywany, więc dalej to miał być prequel. Mhm. Ja zakładam, że jak robisz prequel, to wykła wy wykładasz w miarę kawę na ławę, Przynajmniej ja jestem przyzwyczajony do takich rzeczy. A ja dalej po skończeniu gry nie wiem w sumie skąd wziął się Slayer, ale to co tak. się potem wydarzy, to w ogóle za głowę się złapiesz 10 mm -hmm. razy jeszcze. Natomiast, no tak, podsumowując to, co powiedziałeś, tak to wygląda. To jest tak. techno taki, taki, tor, nie wiem. Techno taki ten tor Marvelowski, ten nowy, nie? że mamy po o. prostu gości w zbrojach i tak dalej, ale jednocześnie jakieś statki kosmiczne bronie plazmowe. Ty, no, ale smoki z silnikami turboodrzutowymi e, nie widziałem mechy, w Mechy, mechy e, tak, e, tak, e, tak. To jest God Sigma, nie wiem, tak, z tak. generała Daimosa. No. No, też, wiesz, no, to są, znaczy żyjemy w... Nie, no fajnie to. W post... W, w, w, jak to się mówi? Postkultura, post. nie. Post, post... Postmodernizm. Że wszystko Trochę jest tak. w jakiejś formie, że jakieś tam było, i tak dalej. Tak, że... że... Wiesz, ja nie jestem znowu też specjalistą, ale yy, pewnie, pewnie mógł być jakieś cechy, na przykład. Nie, z Warhammera 40 tysięcy też tutaj. Ja od razu więc... o tym pomyślałem. Powiem ci szczerze, jak zobaczyłem te katedry i te elementy potem jakieś w bazach, czy w piekle. Mówię, wow, to jakieś wspólne DNA, czy może jakiś mm -hmm. pierwiastek, ale pewnie inspiracje, tak. no bo to, to nic się nie łączy absolutnie fabularnie. Ale wiesz co? To, co mnie ujęło w tym dumie, teraz pytanie do ciebie. Jak ci się walka podoba? Jakby przemodelowany system walki, nie? No bo to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo no. tak jak powiedziałem, że właśnie, że nie, dawno gra, nie grałem właśnie w te, te, te oryginalne dumy, ale jednak było tak, że ten dum wprowadził taką świeżość, ten 2016, jak to się ładnie określa, mhm. że to były te glory kile, które wymagały tak od ciebie, żebyś cały czas był w takiej, w takiej Ruchu. dynamice że nie mogłeś na chwilę nawet przysiąść, musiałeś właśnie co strzelać, to gdzieś podchodzić, tu robić te takie te finishery, że tak, tak. tak użyję tego słowa, bo one ci generowały tę dodatkową energię, jak zwał, tak zwał, którą, która ci była potrzebna do tego, żeby po prostu dalej walczyć, tak? Że nie mogłeś po prostu jakby tego ciągu zerwać, musiałeś być ale na, na takiej adrenalinie. W eternalu, ale mówi, że nie grałeś w niego, mm -hmm. tylko w to trochę moim zdaniem zepsuli, bo tam postawili na skakanie, że tam miałeś taki taniec wokół wroga. Trochę mi się mm -hmm. skojarzyło, wiesz, z rocket jumpami z Quake'a, ale to tak, tak by the way, dygresja. Ale tam musiałeś w ogóle wertykalnie walczyć, nie, skakać wokół mm -hmm. tych wrogów i, i jeszcze szybciej tak. to robić. I tam mnie odrzuciło. Znaczy, nie odrzuciło, Mi się dobrze grało w Duma Eternal, bo go skończyłem. Tylko te sekcje platformowe weszły, które mnie po prostu zmęczyły. Strasznie mnie zmęczyły. Tak. Tak. A gra mnie zmęczyła na dodatkach, bo ja kupiłem te dodatki, wiesz, ten Ancient Gods, to wyszły takie dwa w dwóch częściach i nie skończyłem tego. Nie dałem rady. Tam już przesadzili ze wszystkim. I powiem ci, że ja się ucieszyłem w przypadku Doom the Dark Age, że znowu wprowadzili nowy system walki, bo on jest inny, on jest zupełnie mm -hmm. inny. Nie? Tak. Znaczy jednocześnie można powiedzieć, że, że jest to jest znajomy. jakaś taka... Tak, że nadal nadal nie, nie ma tego klasycznego, wiesz, chodzenia i ewentualnie strajfowania. No musisz być w całym ruchu. Tylko powiem ci, że, na, że moje takie pierwsze wrażenie było takie... Znaczy pierwsze wrażenie nie... Pierwsze. Tylko chodzi mi o to już takie pierwsze wrażenie, jak już zaczynasz mhm. mieć właściwie wszystkie te dodatkowe gadżety, że ta, ta gra y, nie pozwala ci, powiedzmy, znaczy z jednej strony pozwala ci y, grać jak chcesz, na zasadzie ten, ale nie mógłbym tylko na przykład strzelać, wiesz, na takiej zasadzie, że, że, że, że, m, że musisz korzystać z tej tarczy, musisz robić te, te takie ataki, te, te uderzenia, takie... te, te Teranować, musisz rzucać tą ta, musisz tą Musisz blokować tarczą, przede wszystkim ciosy, musisz parować blokować dokładnie i tylko mój problem był taki, nie że, znaczy problem znaczy moje te, te pierwsze wrażenie było takie, że gram na klawiaturze i myszce mhm. i to wiesz bo, ale to jest to jest gra że, podpada to jest gra podpada tak, po prostu że jak gram na klawiaturze i myszce bo ja gram właściwie już właściwie znaczy we wszystkie gry praktycznie na pececie, gram na padzie, bo, już, bo dla mnie PC jest swego rodzaju konsolą. Tak już się mm -hmm. zmieniło e, moje, że ja wolę sobie wygodnie usiąść, trzymać tego pada. Do klawiatury i myszki, no musisz jednak być przy biurku, e, mieć wygodnie nadgarstek z myszką gdzieś położony, tak, więc ona nie musi gdzieś, łokieć ci nie może wystawać, więc musisz sobie to miejsce przygotować. 99% graczy PC-towych, no, śmieje się z tego, co mi, bo oni mają pewnie te wielkie, takie dwumetrowe maty pod myszki, no nie, i tak dalej, oh. więc oni są przygotowani do tego, żeby, żeby grać na klawiaturze i myszce. I są w ogóle, jak widzę streamerów, którzy grają na przykład w Klerów Skirt 33, to bardzo dużo, bardzo dużo grało właśnie na klawiaturze i myszce. Oh, I to jest, ale to jest inna niż I kwestia jest tego taka, że być może, jakbym miał myszkę wieloprzyciskową, to bym sobie pewne przyciski zdefiniował pod, hmm. pod właśnie pod, pod nią, nie? Bo to jest tak, że tu masz przycisk, yy, tu używasz to, tu rzucasz tym, tu rzucasz tym. I nagle ten twój palec, który mówić, że do sterowania, też musi wędrować po tych innych rzeczach i też się możesz zgubić, nie? Oczywiście wszystkiego się możesz nauczyć. Pamięć mięśniowa, graczy to jest coś, co badają naukowcy amerykańscy od 40 lat. Ale czekaj, ty masz Xbox, a to może sobie pada podłączyć i grać na nim. Mam nie? podłączenie, sobie pada i teraz a, ja mam okay. tylko napadzie no, i to jest zupełnie inna gra. Wiesz, chodziło o to, tak. że, że ta precyzja strzelania nie jest tak istotna, bo, mm -hmm. bo przeciwnicy są raczej gąbkowi. Tu po prostu robisz te kombinacje, czasami musisz tego wzroga trochę zmienić, tu go trochę dobić. Tarcą, tu wiesz tak, mówię, odbić, że to. tak, że tu masz po prostu masz te, te, te dodatkowe mechaniki, bo masz to strzelanie, masz tą tarczę, masz tą rękawicę, więc musisz przyłożyć czasami, no nie robisz te komba, ale w żadnym przypadku nie możesz na przykład cały czas, powiedzmy, maltretować tej rękawicy, bo nie ma tego mele, bo, bo trzy uderzenia. I ci się ta energia kończy. Musisz poczekać, ci się to... Albo zebrać, e, tak. A jeszcze masz tak. kiścień, masz maczugę, możesz sobie to wymieniać, wiesz, potem, nie? I tak, tak dalej. Tak, tak. Więc Cieka, to mechanicznie, powiedzmy... Tak, to gra pozwala ci... Wiesz, no, rozwijasz te, te bronie, tak? Z, y, te umiejętności. Znaczy, nie wiem, jak z umiejętnościami, ale, ale tam jest dużo rzeczy, które po prostu no, sprawiają, że cały czas możesz sobie pod siebie tą walkę modyfikować, nie? Ale w momencie, jak już przerzuciłem się napada to już to takie kombinowanie, robienie tych rzeczy nie, nie ma... Nie ma znaczenia, yy, wiesz, no nie, nie czujesz, że, że coś nie pasuje, że faktycznie y, nawet szutery nowoczesne są projektowane podpada. Wszystko jest no, zrobione podpada. pada. To jest płynna walka, to mi się podoba bardzo. Mm -hmm, Potem jak mm -hmm. wpadniesz w ten szał, już wszystko wiesz, tak, ogarniesz, tak. to jest fantastyczna tak. zabawa. No, i, i ja teraz powiem, się tym... Dwa dni hmm? siedziałem, trzy dni siedziałem, właśnie ciebie Claire Obscur wciągnęło, tak. a ja siedziałem dwa dni, w zasadzie <laughs> weekend nad dumem. i 20 godzin, sporo, naprawdę długa gra. No, ale to pamięci, że teraz, te no. jak ostatnio patrzę, ile, ile godzin właśnie wadowałem tego Cold to, to wydaje mi się, że to jest tak, wiesz, dwa wieczory dla mnie ale, o, e, i, o, i przejdę do <laughs> Ale y, na, razie, na razie jestem w sumie niedaleko. Wydaje mi się, że jest taki piąty czy szósty rozdział, okay. więc to już, już miałeś już etapy z pojazdami. No właśnie, czy znaczy nie, to chyba też nie jest po to, żeśmy... Nie, to nie jest tajemnica. Nie... No mamy smoka tak. i mamy mecha, prawda? Tak. Smokiem jeszcze chyba nie chciałem. więc ja się pyta, że smok jest zaraz przede mną, więc nie wiem, jaki to, to jest tak, rozdział, za chwilkę. Bo, bo zaczyna się jakby w tych komunikatach ta informacja, nie? Mhm. Że, że gdzieś tam Wiesz, się... jest też fajne, że jak ma smoka, to robią się takie półotwarte... Nazwijmy to tak, takie lewele powietrzne, gdzie masz różne cele nie i musisz sobie ogarniać po kolei, znaczy jak ci wygodnie oczywiście. Mhm. To jest fajnie nawet zrobione, fajna taka. Ale wszystko. jest ten smog jakiś tak, tak, twoim zdaniem, czy to jest naprawdę fajny taki etap? Czy to jest taki etap gimikowy, jak to było z tymi strzelankami na szynach w Call of Duty? Nie, no to nie jest pancer dragon wiesz, ani Call of Duty i masz większą kontrolę nad tym smokiem przede wszystkim. Tam też musisz robić uniki, jak z kimś walczysz, tak jak robisz, to będą w normalnym trybie bojowym Slayera. A to jest taka, wiesz co, miła odskoczcie na chwilę, bo one nie są strasznie mhm. długie. One nie są tak długie, ja. jak misje chodzone. I, i, i, no wiesz, wiesz tam, tam, tam, jak okay. jesteśmy w tym takim potężnym pancerzu, co jesteśmy po o. prostu tym mecha godzillom? No to moim zdaniem, przynajmniej na tym etapie co miałem, to były takie banalne. Nie? No, wiesz, po pozwalają ci się poczuć, i mm -hmm. w ogóle to, jak ci przeciwnicy są skoncentrowani, właśnie ci twardz, że tam z każdym tym <laughs> kolejnym ciosem mocniejszym, to jakiś tam kawałek mięsa, tu jakaś ręka odpada, mm -hmm. że po prostu oni się rozpadają jak, jak jakieś ząbiaki, jakieś takie truchło. I, i, I to jest... Wizualnie robi to... A to z wiesz, z tytanami, czyli to tak. ikona grzechu był tytanem przecież, nie? Bo w Duma tak. Eternal, Eternal jest na końcu. Tak. O, I no. podoba mi się, że na początku to jest tak, że zanim my, powiedzmy, wchodzimy w te... W te widzisz, nawet nie wiem, jak się ta maszyna bojowa nazywa. Tak, Altan, pancerz, Tak. To my mamy z tej perspektywy małego ludzika, my to tak. widzimy. No nie, właśnie widzimy pole te bitwy, tężne, tak. Gdzieś te, i oni się gdzieś tam przewracają, tam mury rozwalają, hmm. jakieś mosty, no po prostu gruzy, gruzy naokoło, a później my jesteśmy tym gruzownikiem I, i, i to jest fajne, to nie jest za długi etap, to jest ciekawe, ale szczerze mówiąc, tak jakbyś mnie zapytał, faktycznie, co, co łączy jeden etap, z, tam, pierwszy rozdział z drugim rozdziałem, z trzecim rozdziałem. No, to Dlaczego ja powiem, idę w tym kierunku, co to idę? To nie, ale y, to też wynika z tego, że ja y, okay, oglądam te filmiki, podoba mi się, niestety nie mogę i to jest w ogóle jakiś taki absurd przełączyć sobie na język polski, tak po prostu. O. Muszę grać po angielsku. Co nie jest dla mnie problemem, tylko chodzi mi o to, że ja, ja po prostu chciałem po posłuchać tak? tak, mam system po angielsku okay. i chciałem po prostu posłać polskiego. I niestety, jak nie masz straciłeś. na Game pasie, to musisz przełączać cały system, na szczęście fani Steam'a, którzy kupili tę grę na Steam'ie, mogą to po prostu zrobić w ustawieniach gry, tu tego nie ma. To jest a Powiem ci szczerze, nie, nie straciłeś za dużo, dubbing jest słaby, jest bardzo teatralny, jak ja to nazywam, a wybija mnie trochę, taki wiesz, taki jak to mówię w kresku. Ale to jest, ale wiesz to właśnie teatralność A może pasuje? mogłaby do pasować, dokładnie. Tak. No. Bo, bo jest trochę w tym takiego, nie, ja powiem, takiego że... patosu, takiej przesady w tym wszystkim, no nie takiego. Znaczy mi się podoba. Ja jestem nawet zaryzykuję stwierdzenie, że byłem zachwycony niektórymi walkami. I to jak wpadłem w taki szał bojowy, i po prostu się wyżyłem. Ja potrzebowałem takiego, wiesz, wysokooktanowego mm. FPS-a, takiego wiesz, z budżetem. Wiem, że to będzie nowy dum. Takie taki święto dla mnie, taki wiesz, raz na parę lat się zdarza. Ja się mm. bawiłem świetnie. Tak. Mogę się przyczepić do paru rzeczy, nie? Te pojazdy czy są potrzebne? Nie wiem, no miła odskocznia. Fabuła, no koszmarnie, poplątanie z pomieszaniem, dalej mi nie wyjaśnia paru rzeczy, mm -hmm. ale to już bez wchodzenia szczegóły. Końcówka też stawia pewien znak zapytania i, i a odpaliłem sobie duma od razu, wiesz to 2016, jak skończyłem tego I jest fajne takie nie wiem, czy ja to, może ja to potraktowałem jako takie naturalne przejście do tej gry, że to się niby zazębia. Absolutnie się nie zazębia, ale ja sobie tak dopowiedziałem i się teraz bawię, wiesz. Mm -hmm. Mając z tyłu głowy tam historię, co się niby wydarzyło wcześniej, nie? No ale to zawsze jest tak, że w ogóle też jakbyś pewnie yy, chciał jeszcze raz przejść Doom Dark Ages, to miałbyś tą świadomość yy, tego znaczy pewną wiedzę mm -hmm. i, i pewne rzeczy by ci już nie, nie umykały, nie bo byś się od razu kojarzył. Ja bym te kodeksy czy, czytał czy, teraz. Czytam sobie wszystkie kodeksy teraz, te wiadomości w dumie Doom, w, w 2016, co tam się dzieje na Marsie, ale chcę do Eternala wrócić, tylko nie ma kiedy, wiesz ZGL. Jak, jak coś wrócę do starej gry, no to miał minie wszystko, co wychodzi teraz. Tak, no. dokładnie. Diana nie ogóle... nieskończony na PlayStation, no kawałek. <laughs> no, ale skończyłeś na szczęście, a tym, więc nie jest tak, no, że wiem, jak wiem. Jak wiem. W Cię, jestem w Tajlandii. Ale muzyka w ogóle w dumie to jest też y, y, ciekawy fenomen. A bo... jestem zawiedziony, wiesz? Tak? Ale to, wiesz co, ja, ja powiem tak, że no. odpaliłem tę grę i, i ten, ten nie, jako nie jestem znawcą gatunków, ale ten, ten metal, no. on tak zabrzmiał, że mówię, okej, okay, czuję ten, tę energię, czuję, czuję, czuję, że po prostu coś się dzieje i takiego, że po prostu Cię nakręca, że po prostu musisz to wejść, później jest różnie chyba z tą muzyką. No nie? Bo A już się ona... mówię, wiesz co, bo akurat nagrywałem z chłopakami ze Słuchaj Giery, było o Miku Gordonie, żeśmy gadali, ale ja też pamiętam trochę jak o tym gadałem, bo akurat ja go wymieniłem jako mój ulubiony kompozytor. I powiem Ci szczerze, patrząc na poprzednie dumy, bo my ciągle patrzymy przez pryzmat tych nowych dumów, nie? Zobacz, w 16 wszedł Mick Gordon, połączył Cię industria z metalem, ze swoimi mhm. eksperymentalnymi, nie wiem, dźwiękami gitary elektrycznie przesterowanej na jakichś lampowych wzmacniaczach whatever, nie znam się nie? Ale tak było jak opowiadał o tym. I tam miałeś kapitalny soundtrack, a ja teraz gram i tego słucham uważniej. A w eternalu, jak zatrudnił tych wszystkich, wiesz, wokalistów, kapel death metalowych, to co oni tam zrobili, te chóry metalowe, nie, połączone właśnie z tym metalem, industrialem, no to było kapitalne doświadczenie. A i nie masz Mika Gordona i to słychać. Nie ma pazura, nie ma charakterystycznej jakiejś muzyki takiej, wiesz, unikalnej dla tej części gry. Jest okej, okay, no bo to jest gitara elektryczna i metal, nie? Tak. Ale, no tego mi brakuje właśnie, Powiedz, ci szczerze. No, no czyli, czyli jednak, tak, że pozycja jednak, jeśli chodzi o, o muzykę roku Laurento Start, czy jak to się nazywa, <laughs> jego pozycja nie jest zagrożona, czyli kompozytora... Lumière? Lumière będzie ładna, tak, piosenka. Tak, tak, tak. Expedition. Znaczy, nawet, wiesz, Lumiere nawet nie jest... Znaczy, A to chyba jest ja piękna piosenka. To. Właśnie to jest przykład tego, jak, no. jak fenomenalnie po prostu... Yy, wiesz, to, to, to jest coś, co, co może, znaczy jaka to nie jest moja ulubiona piosenka, ale ona jest piękna, tylko być może ona byłaby dla mnie jeszcze lepsza, gdyby, zresztą nie wiem, czy ona jest, ona chyba jest po, po francusku w całości śpiewana, mm -hmm. chyba, że, że mój mózg już mi tak wymieszał to wszystko, bo jest taka jedna lokacja w, w Claire Expedition, Bo oni oczywiście wrzucają te, te, te francuskie słowa i, i tam, wiesz, tam gomage i to i tam to, ale jest taka lokacja, że zaczynasz słyszeć takie głosy. I o. miałem taki moment, że myślałem, że to jedna z tych moich postaci, właśnie z tymi podróżuję, zaczyna coś mówić i że mi się wersja na francuską, a to jest efekt tego miejsca. I być może powinienem właśnie posłuchać sobie tam, nagrać sobie, przetłumaczyć sobie, bo tam, tam, tam nie ma przypadkowych rzeczy. No nawet to, że jesteś w pewnym miejscu i zaczynasz się słyszeć i to brzmi jak w ogóle ta muzyka. Jakby grana od tyłu. I nie o to Aha, chodzi, że tam słyszysz, że okay. no nie, tam szatan, jesteś... Luszczane odbicie coś takiego, coś. Okay. Tylko, tylko właśnie jest tak, że... No wiesz, no sama tam jest tyle rzeczy takich, które możesz właśnie dointerpretować sobie y, samemu. To ja powiem, jak, obiecuję. Y, możesz dostać klucz od, od kogoś i on ci pewne te rzeczy wyjaśni, ale ja na przykład nadal zachodzę w głowę, nie... Jeśli chodzi o pewne rzeczy, które, no, które nadal są niewyjaśnione na zasadzie tego, że tak powiem. Znaczy wiem, dlaczego malarka to malowała, ale dlaczego na przykład w, w, te liczby jakoś szły w dół. No nie? Co to miało znaczenie, Bo w, jak dochodzą te pewne wątki kolejne, to zaczynasz odkrywać ten powód. Ale nie wiesz, dlaczego akurat w ten sposób. No nie? to ma Ja nie wiem, czy to jest z tego, że ja po prostu czegoś nie... E, oczywistego nie, nie dojrzałem, ale, ale dla mnie to jest jakby taki dodatkowy warstwa tajemnicy, i na przykład jest taka lokacja, ona się nazywa chyba Endless Tower, tak? E, nie pamiętam, czy nie, nie, nieskończona wieża, już nie pamiętam dokładnie. Mhm. I tam, tam właściwie to jest taki etap arenowy, no nie tam po prostu podchodzisz do takiego lustra, odpalasz przed i masz po prostu jakby takie dodatkowe walki. I, i one są coraz trudniejsze, coraz trudniejsze i to jest mega satysfakcjonujące, bo to jest ta, to jest ta czysta rozgrywka, nie? Właściwie, że bawisz się z tymi ty, eksperymentujesz z buildami, uczysz się tych przeciwników, nic innego nie robisz, nie tylko walczysz. I tam podobno gdzieś jeszcze dodatkowe rzeczy związane na przykład z tą rodziną, znaczy tutaj nie mogę powiedzieć, o co chodzi, ale chodzi mi o to, że jest tam, są pewne rzeczy, które które zaczynasz też dostrzegać, do, dowiadywać się i i być może, no nie, te kolejne e, 30-40 godzin e, jest istotne tego, żeby tę grę jeszcze bardziej zrozumieć. a przecież jest jeszcze New Game Plus i z tego co wiem, w tym New Game Plus też pewne rzeczy dodatkowo się pojawiają, więc no, ta gra, mówię Ci, i to jest ten, ten, ten prezent, jak to się ładnie mówi, gifted, keeps on giving. nie Ale, ale wróćmy do duma. Na ser, tak, wróćmy do duma. Do duma. Ale skończysz no, więc... duma, jak rozumiem tym razem. Nie, nie, na nie, na 100%. Że... Bo ja jestem ciekaw twojej opinii, jak poznasz tę fabułę dalej, bo ja byłem w szoku po prostu. Mm -hmm. I wtedy się Ja się podobało. cieszę, że tam będzie plot, bo trochę się bałem, że to będzie taka trochę nudna... Mm... Ja też. Walka z Arenowa, no nie, że tam biegasz, no nie. Ciekaw z ludźmi, koniec, tak? Tak. Ja w pewnym momencie nawet zacząłem po prostu mówić, czy ja muszę z nimi walczyć, czy ja mogę po prostu przebiec ten, ten, ten fragment. No musisz niestety, bo to są arenowe walki, zwróć uwagę. Czasami ciężarzymy. tak, czasami nie. No, no, Teraz czasami jestem tak. przebiegiem i doszedłem do momentu, w którym jest jakiś boss, nie? I, to, i mówię, okej, okay, zostanę tutaj <śmiech> chyba na no, dłużej, bo widzę, że jest boss, ale na akad, też. Yy, yy, Oczywiście obowiązki yy, nagrywamy, więc to nie jest tak, że, że, że yy, wiesz, mówię, skończę tego bossa i dopiero będziemy, nie? Mówiliśmy mm. się, to wiesz, to, to, to, to jakby jeszcze pewne rzeczy przedaną, ale ja się cieszę, że, tak, że mówisz, że tam gdzieś jeszcze jest jakiś taki o, będziesz yy, się ukryty świetnie smaczek, bo ja znam twoje, to jest... Ja znam twoje zainteresowania fantastyki, science fiction, pop kultury, więc zobaczysz, co tam się wydarzy. Nic więcej nie mówię, mm -hmm. będziesz szczęśliwy. No ale rozumiem właśnie, tak jak mówisz, że, że y, gra ci się bardzo podoba i jak y, Lepszy, lepszy do jest. Y, y -hmm. y, jest świetnym nowym dumem po prostu, wiesz? Tak. No. I czy to, to, czy to jest kolejny przykład na to, że y, Microsoft może mówić o, dobrze, hmm. o dobrej pasji? Pasy? No ma dobrą Pasie? pasę. No ma, zobacz. Okej, okay, oni tylko wydali Claire Obscure w Game Passie, bo to żadna ich gra. Natomiast od, zobacz, od grudnia w zasadzie mamy Indiana Jonesa, teraz wersja na PlayStation, wydali Claire Obscure, tutaj Doom od Bethesdy, za chwilę coś tam wychodzi, już nie pamiętam co, ale Aha. mają fajną pasę. I, i Sony jest szczęśliwe, bo ma swoje gry od nich. Nie? <grych> tak, tak. No i, no i to, wiesz, pojawiły się takie tytuły, które może nie są wybitne, ale są interesujące. Nie? Tam... E, wspomniany w poprzednim odcinku czy tam jakiś czas temu South of Midnight, tak. Atomfall mm -hmm. no to są takie gry, do których, których łatwo było je przeskoczyć, dlatego że po prostu... E, ale warto zagrać, oczywiście Tak, ja do nich wrócę, bo Znaczy, South of Midnight akurat ja skończyłem, ale do, do Fala chcę wrócić no bo to się wydaje interesujący tytuł Ale, ale nie tak, grałeś w Atomfalla? Nie, nie, to odpaliłem Och, dosłownie. Odpaliłem na chwilę, jest. mówię Słuchaj, kochę, nie nie, To jest gra, w której zobacz. nie będę grał z doskoku, no. na zmianę no. z innymi grami. Ale ona jest krótka, to jest 14 godzin, wiesz? Wątek główny. Tak? O. No spokojnie, wskakuj. Nie jest, jest ma... trudna, bo To jest, jest malutki taki, falaucik. Że... Ja tak nazywam. Malutki A. falaucik. No. To pięknie. I tam, Ale taki, taki, że można grać chyba z tego, co słyszałem, tak wielokrotnie, tam, że, że Ta. trochę jest yy, tam możliwości zakończenia tego tytułu. Na kilka Oj, tak, tak, tak. ale ja wiesz co raz przeszedłem wystarczy poznałem historię cenię teraz Rebellion bardziej za to co zrobili czekam mm -hmm. na może sequel jakiś nie wiem zobaczymy. Tak. No. fala. czy jeszcze w coś innego grałeś co, co nie jest tam nie wiem czy Doom... Dark Ages no. będzie kandydatką do gry roku ale czy wiesz, jest jakiś ja... inny tytuł mniejszy większy I... Ja mam trochę tak, że zawsze po takiej dużej grze, która mnie trochę zmęczy, no bo wiesz, 20 godzin trzymania pada od PlayStation, który dla mnie nie jest ergonomiczny, to mnie zmęczyło. I tak swoją drogą, jeżeli ktoś ze słuchaczy zna jakieś pady felt party, asymetryczne, czyli czytaj pad jak Xbox do PlayStation, 5, no to ja bym coś kupił, bo ja nie jestem w stanie grać co, w FPS-y z, z symetrycznymi gałkami niestety. Czy wiesz, że jakiś był taki, taki pad, Racer, nie? I... który pozwala ci modułowo a, zamienić okay. gałki miejscami? Znaczy krzyżak zmienić z gałką lewą. I to po o. prostu wyciągasz pyk, zmieniasz i... a, a ja się bawiłem takim Victor X, Victron X, coś takiego, tak. nie? Ale on był jakościowo jakiś taki badziewny. Wiec. No nie, nie, to trzeba pamiętać, że, że, że niestety... Ja wiem, yy, za jakość się ekstra płaci. I, i to, jest, uh -huh. to, jest, to jest... to Chociaż to, te drogie takie bardzo elitarne to są, wiesz, trzy razy droższe. Zresztą w ogóle ten, uh -huh. ten pad elitarny do PlayStation, ten DualSense 5, nie wiem, Pro, no jest, czy jakoś nie? się nazywa. Tyśnaka, nie? W Polsce. To jest kosmos. Kosmos. Jest prostu... krótsza, krótsza praca na baterii i dalej dla mnie, dla mnie nie ergonomiczne. Ja mam długie palce i kciukami zahaczam o kciuk, jak gram. I to jest mój problem. Po uh -huh. prostu, nie. Nie wiem, jak ja to jest. Ja nie robię. mam pojęcia, co, co, co, co tam jest w tym padzie takiego, że to może... Ze złota jakieś styki są jakieś <głos> diamentowe, te platynowe. Słuchaj, ale te, ten, ja bym chciał zwrócić twoją uwagę na fantastyczne demo gry, które wyszły od polskiego Raycona. Ja nie wiem, czy ty grałeś w Metal Eden, bo to nadchodzi. Nowy FPS od nich. Oni zrobili Ruinera kiedyś. Pamiętasz Ruinera? E... Y tak, no, tak. No. I chyba ten u ciebie właśnie gdzieś albo na, na, na, na Instagramie, albo na... na, na kiedyś rzysałem, tak. Gdzie? Koniecznie. Metal Eden. Metalowy raj, dosłownie, tak. nie? E, niesamowicie, wiesz co, duże demo, bo tam spędzasz ponad godzinę, pełne jakichś filmów, wprowadzenia, ale bardzo ciekawe science fiction, bo to jest takie hard s.v., gdzie ludzie się zdigitalizowali. Dużo, Aha. mam wrażenie, że dużo czerpią twórcy garściami, wiesz, Takeshi Kowacza, Czyli ze zmodyfikowanego węgla i tym podobnych historii, gdzie możesz przenosić swoją świadomość do maszyny. I tutaj faktycznie ludzie przenieśli swoją jaźń, swoją świadomość do maszyn i żyją w tytułowym metalowym mieście, metalowym raju, metalowym Edenie w zasadzie byśmy powiedzieli, mm -hmm, nie po polsku. I my jesteśmy jakąś takim cyborgiem, najemniczką, która wyrusza do tego miasta, bo tam coś się złego dzieje i ci ludzie giną, te świadomości, nie wiem, umierają, no w skrócie. I Zwiedzamy to miasto, walczymy z innymi robotami, ale to jest tak fajnie zrobione, taki wiesz, mix Titanfalla, moje Spark, linki, haki, skakanie, latanie, z dumem, z czymś jeszcze. Wszystko w takim fajnej muzie, wiesz, takiej, takiej techniawce, takiej elektronicznym vibe takiego industrialnego, wiesz, nie wiem jak to nazwać, science fiction, Dobre, demo jest dostępne na wszystkie platformy, więc ja polecam każdemu poznać. Szczególnie, że miała być premiera 6 maja, ale na szczęście poszli po rozum do głowy, bo ja się myślałem po co, skoro DUM wychodzi 15 maja. nie? by przepadła. A mm -hmm. premiera dopiero w latem, jeszcze bez konkretnej daty, ale no, zobacz, po otrzymaniu feedbacku od e, graczy, już nawet demo dostało patrz, że wprowadzono wszystkie e poprawki, jakie żądali gracze. Ja chciałem na przykład, wiesz, zwiększyć mm -hmm. czułość padów i takim pierdoły tam jakieś i to zrobili, tak. nie? Super. Więc polecam no. uwadze. No, widzisz, demo tutaj spełniło tą funkcję takiego beta testu globalnego no. i, to jest, i to jest fajne. Super. To się chwali. No. Gram w Walking Simmy. Wiesz, że ja lubię Walking Simy, ale traktuję to jakie przerywniki, takie wiesz. Pograłem w duma, jestem zmęczony, odpalę sobie Walking Sima, więc pochodzę, pogapię mm -hmm. się, posłucham ładnej muzyki. Już taka gra, nie wiem, czy słyszałeś, to Falls, W oryginale Niszu Tałka to jest. Z języka mm -hmm. Inuitów, inuickiego, tak byśmy powiedzieli, bo ja nawet nie wiem. Eee, to Możesz ja jest, być słuchaj... poprawny, jak chcesz, i powiedzieć no. Eskimosów, tak? A, no to mógłbym tak powiedzieć. słuchaj, no, mógłbym... słuchać. Znaczy, może, tak, może się tak nie mówi, nie wiem. A Eskimosi to nie są Lapończycy bardziej, czy też Inuici? Okej. Okay. A to muszę znaczy, sprawdzić. wydaje to... mi się, że po prostu się teraz mówi Inuici. Masz rację, chyba tak. Ale no za było moich czasów się budowało... To było igla w tym serialu i... z Jodie Foster ostatnio, True Detective, nie? Tam byli Inuici, jako przedstawienie w Kanadzie. No, masz tak? rację. Aha. Tak. Teraz skojarzyłem. No, to jest chyba historia generalnie dwóch postaci. Mamy francuskę, która nazywa się Jean i mamy właśnie młodego Inuitę Majkana. To się dzieje w XVII wieku w Kanadzie. W zasadzie w kanadyjskiej dziczy, no bo wtedy zaczęła się kolonizacja Kanady. Chyba wtedy, mm -hmm. nie? w XVII wieku jakoś tak. No tam całe tak. stany były wtedy wie, zaludniane i budowały się kolonie. Tutaj mamy nową Francję w Kanadzie. Laska, przepraszam, dziewczyna, która płynie do Quebecu, założonego nowego osiedla. No, znaczy, Jest storm przy wybrzeżu, statek się rozbija, ona jako jedyna przeżywa wraz z psem na szczęście, no i śledzimy jej losy, jakby jak od tego wypadku po jej, jej, jej, wiesz doświadczenia w lesie, bo ona mm -hmm. musi się dostać do Quebecu, po drodze ma przygody, spotyka innych ludzi. To są trochę te klimaty ze zjawy, wiesz, z DiCaprio, Revenanta, czyli ci handlarze mm -hmm. futr, wiesz, te kowboje, oczywiście Inuici, którzy no, widzą jak ich ziemia jest, jest zabierana powoli, jak biały człowiek zaczyna się panoszyć i to oglądamy właśnie oczami tej drugiej postaci, czy tego młodego Inuity, właśnie Majkana. I powiem ci tak, to jest bardzo niezależna gra. Graficznie można powiedzieć, że troszeczkę jak Firewatch, bo taka komiksowa grafika. Tak, e, tak, chodzi tak. to ledwo na konsolach, bo 30 klatek na PS5 Pro. <grym> ale wiesz co... Ale... Niech zgodny, na no Unreal Engine 5 jest zbudowana tak, ta Myślę, że tak. Ale wiesz co, fajna historia. W sensie oni przede wszystkim Piękna muzyka jest właśnie, nie wiem, jak mam powiedzieć, jaka to jest muzyka. inuicka e, Muzyka Inuitów. Generalnie natywna muzyka tamtych mieszkańców, rdzennych mieszkańców ich, ich Kanady. folk... Folk. Trochę tak, ale wiesz, takie od razu myślisz o tych indyjskich zaśpiewach, nie? które my znamy. Aha. A tam jakieś takie, słyszysz jakieś instrumenty? I, tak, i no właśnie to jest fajne, że jest naprawdę fajna muzyka i jest bardzo dużo informacji, co my spotykamy. Jakie to jest na przykład, dlaczego białego wilka nie ma w Kanadzie, nie? w co wierzą Innuici, nie? I cały czas mamy takie informacje, jak na przykład ważna była wiara dla Francuzów, którzy tam jechali, żeby ten nowy świat zdobyć. I ciekawe, bo to jest mocno gra edukacyjna, mam wrażenie. Szczególnie dla mnie to jest fascynujące, bo ja jakby nie znam tych tej historii, nas tego nie uczyli, prawda? W szkołach tak. o zasiedlaniu, wiesz, Nowego Świata. A, I powiem ci, co jest krótkie, chyba 5 godzin może trwa, a, Przyjemne, ale niestety strasznie drogie, bo kosztowało 80 zł. Spodziewałem się więcej zawartości i więcej gry w grze. Ale, a, ale wiesz, no, taka, taka ciekawostka. Tu fałos, jakby ktoś kiedyś chciał na wyprzedaży, można sprawdzić. No. No żaden hit. A no teraz... Ja generalnie bardzo lubię yy, yy, Walking ale no. ten widzę taki Walking jest trochę bardziej rozbudowany, bo, bo <gần> widzisz postacie, aż świat żyje. Tak. Ja trochę jestem sobie tych Walking Simów, gdzie po prostu e, tam już e, tak budżetowo są robione te gry, że nawet postaci nie ma. Czasami na rąk tak. nie widzisz, nie? No tutaj widać, że, że, że, że to, to, to. Nie, przyjemne, więc ono teraz wyszło na konsolę w maju i się zainteresowałem tematem, bo właśnie fajne, fajne, fajne tematy porusza swoją mhm. drogą. Tak, no i ładnie wygląda tak jak mówisz. Ale tak. jak mi nakręciłeś na Clear to ja sobie wrócę, bo teraz w ogóle. Nie, no ja musisz, ten... tylko, tylko no. wiesz, co, ten mój entuzjazm wynika z tego, że ja uwielbiam taką mechanikę, jaką tutaj zastosowali, właśnie związaną z, z, tym, z, z tym, jak, jak musisz przemyśleć do do bildu postaci, że to nie jest kwestia upgrade'owania pewnych atrybutów, tylko mm -hmm. to, są, to są kwestie synergii. To jest tak, że po prostu już, tak mówię, o, o, tych, o tej walce, o tych, o tych mechanikach możesz po prostu zrobić osobny, godzinny podcast i, i, i też tematu nie wyczerpać. No bo to jest okay. jak na przykład ładujesz te punkty, które zdobywasz, wiesz, bo co, co poziom, to masz te trzy punkty do, do rozdania, ale broń determinuje w co co inwestujesz, jakie punkty, bo, bo tam się najbardziej te pewne elementy e, te skalują tej postaci. I to jest fenomenalne w tej grze. No ale to jest, jakby ja mówię, no nie chcę. Być może właśnie jak cię wciągnie no. i okaże się, że odkryjesz się sobie ja mówię, że do tej podoba. mechaniki i to będzie tak, że będziesz, nie wiem, tak jak w, niektórzy w balatro sobie odpalają i przepadają na parę godzin, to tak właśnie wejdziesz w ten świat i będziesz sobie te walki tak grał. Ja wiem, że kiedyś ci mówiłem, że będę grał w Baldur's Gate 3, ale nigdy nie zagrałem. On leży na półce, ale włączyłem, zainstalowałem. Ale wiesz co? Ja mogę powiedzieć coś, co sprawi, że y, y, ludzie tutaj wyłączą podcast i, i, i nigdy już... Y, tak, to będzie kontrowersyjna opinia. Lepsze. Uważam, uważam, że obie gry są grami wybitnymi mhm. i, i Baldur's, w ogóle, Baldur's Gate 3 jest po prostu fenomenalną grą pod każdym względem. Ale Claire Obscure Expedition de Formage, to jest po prostu absolutnie gra wybitna i dla mnie dużo lepsza niż, niż Baldur's Gate 3. Po prostu biorąc tylko pod uwagę, ile mi frajdy sprawiła. Mm -hmm. i, i co, bo, ja, bo ja w Baldur's Gate też spędziłem jakieś tam stoleć godzin, ale końcówka, ja już byłem zmęczonym, ale są ludzie, którzy tak kochają Baldura, że oni skończą raz, Baldura a zaczynają znowu i bawią się różnymi buildami I oni wyciągają absolutnie niesamowite rzeczy i ten final patch, który się pojawi do Baldura 3, który tam wprowadzi tą możliwość na przykład y, robienia zdjęć, nie, i tam wiesz, to możesz to... Tak jak ten, ten fotomod w innych grach, że mhm. nie tylko zmieniasz, że możesz zrobić zdjęcie z każdej perspektywy, ale też zmieniasz ustawienie postaci, elementy tła, włączasz, wyłączasz przeciwników i tak dalej, nie? I mnóstwo innych rzeczy wprowadza. I naprawdę ludzie wyciągają niesamowite rzeczy. Wiesz, jak ja przechodziłem Bardura III, no to wiesz, praktycznie każda walka to było wyzwanie. Każda walka. To nie dla mnie. Ale jak zobaczyłem, co robią ci wymiatacze, wiesz, ja ledwo miałem postać, ja mogła mieć, nie wiem, tam 6-7 jakichś takich buffów jednocześnie, tak, jakichś takich, jakichś tych, te, tych pasywnych dopalaczy, jakbym to miał nazwać. A ludzie mieli po prostu wianuszki tego i no, geniusze takich gier potrafią tak optymalizować te systemy walki, tak to wszystko robić, że wiesz, czapki z głów, no po prostu. I ja widziałem no, niesamowite rzeczy w Baldur's Gate 3, więc tam też jest, jeśli chodzi o. Gdybyś ja, wiesz, jak, e, jak tak. wakacje wolne, albo nie wiem. Tak, tam też jest jakiś taki, wiesz, poziom, no nie do tego, że po prostu wiesz. Możesz, możesz ją absolutnie zmasterować, możesz, możesz być Kasparowem, no nie? jej 3. Ale w Clash of Cure, ja nawet nie będąc takim masterem, ale bawiąc się na pewnym poziomie, nie muszę nawet patrzeć, co jest teraz w mecie, nie? co jest jakby teraz popularnym buildem dla, nie wiem, tej postaci, dla tamtej postaci, tylko ja sam sobie eksperymentuję, sam pewne rzeczy modyfikuję, tak jakbym sobie budował deck Medzika w latach wczesnych dwutysięcznych i szygował się na turniej. Na turniej, na którym pewnie w trzeciej, czwartej rundzie odpadnę. Jakieś tam y, ćwierć finały nawet się nie otrę, ale mam niesamowitą satysfakcję, że się bawiłem, no nie? Że, że miałem, bo wiesz, tam też się pojawiają ludzie, którzy nie tylko po prostu mają świetne karty, świetne deki, ale też już to doświadczenie jest, nie? To sprawia, że, że wiedzą, jak grać. No ale y, ja wiem, że, że to jest moja zdarta płyta, Płyty można zbierać, mam bardzo dużo płyt gramofonowych. W ogóle jak na początku nie miałem ani jednej, to teraz, e, prawda, mam całą e, płytotekę e, różnych e, piosenek. Ale nie, e, wracając do tego, w co ostatnio graliśmy. Czy jeszcze coś ostatnio grałeś takiego, e, e, jakiś inny jeszcze Walking Simulator, bo cieszę się, że weś, wyciągnąłeś tego tu tego bo no, to, mhm. jest, nie jest, to nie jest oczywista gra. To nie jest gra, którą po prostu słyszy się, że ktoś tam ją poleca i... i ja przypadkiem gdzieś co um, znalazłem tak. ktoś, ktoś polecał w jakiejś. Nie, inaczej, tak. w jakiejś gazecie online tak. gdzieś widziałem, ktoś polecał i tak. ciekawości. No. Nie, wiesz, to teraz wracam do obscure w takim razie, skończę Indianę. No i zaraz nowe premiery, bo czekaj, coś mają jeszcze wychodzi, prawda? Tak. Za chwilę. Coś tak. mi tak teraz zobaczę. Ale wiesz co, ja się tak, jak mówiłeś, skupiłem, bo liczyłem, ile części Richera wyszło, bo dostałem właśnie na Kindle od żony najnowszą część, 30. <laughs> Ale to już pisane przez Andrew Childa, prawda? Ale wiesz co, on się wyrabia powoli, bo ja tak? widzę, że są o, coraz fajnie. lepsze. Ten, ten nowy podobny jest fajny, bo oczywiście moja Anka jest wielką fanką Richera, więc powiedziała, że jest super. No. A teraz jak Alan Richardson gra po prostu, to Też już... go widzę oczami duszy, jak tak, czytam, wiesz? To już ci tam podrzucę, na przykład, nie, tutaj wiesz, tutaj Ale. jakieś takie lepsze odżywka, no nie? tak. <laughs> Więcej, więcej na przykład jak piersi kurczaka dostajesz na obiad. To jest, tak. to fajne. Ale w ogóle a propos książek, sporo fajnych rzeczy wyszło ostatnio, bo ja czytam teraz ostatni z nas od Gamebooka. Tak, no. tak. Też no. dzisiaj dostałem i powiem ci, że Zaskakująco dobre, Gamebook, co? Gamebook, tak. I powiem ci tak, że na początku w ogóle zacząłem czytać przedmowę, na nie, bo też dzisiaj no. dostałem, dzisiaj, dzisiaj przyszła pocztą, to pozdrawiam Zbyszka, w ogóle wydawnictwo Gamebook i zacząłem czytać yy, przedmowę, i tam przedmowa zaczyna się nam od, od cytatu jednego e, autora, tam chyba e, Guy de Tak Można się chyba nazywa. I tam jest tytuł Jak daleko posunę się dla miłości. I tak patrzę, no nie? Mm -hmm. Pod koniec mówię Cormac McCarthy. I tak zacząłem czytać tą przedmowę. I tak sobie, kurde, ale się kolej zna na grach. No nie? Tam rzuca no ta. tytułami, jakimś ten... A później sobie, wiesz, no, nie, że po prostu kolejny cytat pod koniec tej przedmowy jest po prostu kormaka, a jednak ta przedmowa jest autora Nicolasa e, Deschauw, tak? Czy jak się Chyba tak, wiesz, tak w złym francuskim jest. E, ja w ogóle zacząłem przedstawiałem, co to jest, bo ja nie znałem tego typa wcześniej. Mówił. Mhm. Jakiś gość napisał książkę od of Us, co on tam wie nie? ale popatrzyłem, że on napisał książkę o Uncharted, Uncharted Chronicles of an Explorer. Coś po francusku napisał o Godzilla, Apocalypse Salon Godzilla i The Mysteries of Monkey Island, czyli wiesz, całkiem fajny przekrój, nie? No, A, ale, jestem ale po prostu Mam nadzieję, że, że na bazie poprawności tego wydania, bo to, wiesz, ta książka się świetnie spina w, w tym momencie, bo tak, wyszła Mamy ta serial. wersja Last of Us Part 2 na PC więc jest kolejna, tak. jakby nowa, świeża fala graczy, którzy yy, no, przynajmniej drugiej części tej historii nie znali, jest serial. serial. Tak. Oglądasz? Wiesz co? Ja nie jestem fanem serialu. Jestem wielkim fanem gry. Okay. Bardzo no mi tak, się ta historia podoba gry, ale uważam, że pewne zmiany, których dokonali w tym. Oprócz może tego odcinka, który rozbudowywał tą, ten, ten wątek z listu, z pierwszej części. Mhm który był świetny, ale to jest taka powieść szkatułkowa, wiesz, taka historia w historii. A mówisz o Franku? Tak. No fantastycznie to zagrane było i pokazane. Kapitalna no. historia, właśnie taki, wiesz, ten. Ale chodzi mi o to, że po prostu te, z, te zmiany, które dokonywali, wiesz, takie drobne zmiany, mi się nie podobały. A co jest ciekawe, Oni tej te, te, te historii są niemal jeden do jednego przekładane. Wiesz, mówisz zdierze. o dwójce? Znaczy z dwójki to nie wiem, bo w tym sensie... Obejrzyj dwójkę, bo dwójka jest jeden do jednego z grom i oni to tak. trochę rozwlekają, ale sceny są z giel. Tam jest jedno rozbudowanie historii, żeby było ciekawiej, ale poza tym jak siedzę teraz oglądam w Seattle, jakieś zrobione, powiem ci, to tam mhm. pieniędzy, to nie poskąpili na to. Tak. Jeffrey, obejrzyj dla Jeffrey Wrighta, bo Jeffrey Wright gra tego Isaaca, czyli tego przywódcę tych Świetlików? wolfów, tak? A nie okay. w, WLF, czyli a, Wolf tak, tak. Liberation Front. Tak, right? tak, tak, tak, tak. sorry, sorry. Jest no, no. fantastyczny, ale to jest genialny aktor. Uh, wiesz co, brakuje mi p Bo on ciągnął jakby pierwszy sezon, ja dla niego to oglądałem. Czyli znaczy ja tutaj muszę zaznaczyć w takim razie, bo ktoś może wiesz się obrazić, no. nie? Wiesz co? ci? Ale to wyciszę tylko, kogo ci brakuje. A, a reszta ten, a reszta. Dobrze, stań. zaznacz, zaznacz. Mhm. Godzina 43 czy dwie. Uh, I powiem tak. i. Ja jestem zadowolony z tego, co dostałem. W sensie tak. historia bardzo mocno idzie zgodnie z grą. Jestem teraz po scenie w szpitalu, gdzie no mhm. wiemy, co się wydarzyło. Kto grał, tak, ten tak. grał, ten wie, tak? tak. Dosłownie. A, I jest okej. Okay. Są, są takie przedłużenia. Widać, że Drakman poszedł w reżyserkę tak trochę rozbudować wątki miłosne. Nie wiadomo, no tak, co. no bo wiesz, w grze jest dużo akcji i to wydłuża tę historię. Mhm. No tak. A w tak. filmie, no nie może zrobić nie możesz, 45 no minut, wiesz, i, i arena za areną, walki z, z tymi ale eee. wiesz co, ja, ja mam trochę taki barometr w postaci mojej żony Anki, bo ona nie jest mm -hmm. graczką, ona nie grała w The Last of Us. Ona obejrzała pierwszy sezon, jej się podobał, ale tak. Nie, nie tak, że była zachwycona. Natomiast dwójka ogląda i mówi, że trochę ją to nudzi. że Jak nie obejrzeliśmy mm -hmm. na premierę w poniedziałek, jak obejrzeliśmy wczoraj, trzy dni później, nic się nie stało. więc. Mm -hmm. no Czyli tak też nie, nie ma tego takiego, że po prostu yy, chcesz, chcesz, yy, że cię ciągnie, że tak po prostu nie możesz się doczekać. Nie? To, te, to też trochę świadczy o tym, że, że zrzucili tak. stępa, nie? bo bo, bo to nie chodzi o to, żeby każdy odcinek kończyć cliffhangerem, mm -hmm. ale też jednocześnie widzisz, oryginalna historia, moim zdaniem, była bardzo ciekawie poprowadzona, bo to, to było to wyższy circle, nie? Mm -hmm. Czyli wiesz, jest Spirala... Tak, zemsta za zemstę, zemsta za zemstę. I, i, I ktoś musi ten wyższy ten, ten circle, jak to się ładnie mówi, przerwać. przerwać. No, i, i, I do końca, no właśnie to jest niesamowite, że, że, że tak naprawdę nie wiesz, co się wydarzy, no nie, bo, to są, bo to jest takie nagromadzenie emocji, takie to. nabuzowanie i to, jak poprowadzone są te historie, no pewnie każdy już, kto, kto kto zagrał, to wie, że, że ta druga część to nie jakby jest z, z dwóch perspektyw przedstawiona. Tak, ta druga ta perspektywa, perspektywa po prostu jej nie lubisz, tak? I, i źle się czujesz, tak. jakby wcielając się w tą postać. Ale ja wiesz co? Ale z, ty, z drugiej ale strony. Ale fajny zabieg, fabularny mi się to Z drugiej podobało. strony, właśnie to wszystko zależy od tego, jak do pewnych spraw podchodzisz. Oczywiście. Na zasadzie takiej, że ja uważam, że na przykład to, co zrobił Joel pod koniec pierwszej gry, to było totalnie samolubne. Wiesz, ja to mógł nie modlisowałem. Nie wiesz, że, nie mo, że ja rozumiem, no nie, że. Tylko, że chodzi mi o to, że to jest tak, że. Ale, ale właśnie no, no, tego chcieli właśnie, żebyś to, twórcy chcieli, żebyś to czuł. Nie? Mm -hmm. I żebyś się postawił w sytuacji no, człowieka, który właściwie to jest jak jego córka, nie? Eli. Tak. I wiesz i tak wracając do tej książki, ci powiem, że jestem dopiero 100 stron, bo ona ma chyba z 500 z tego, co aha, tak, sobie, Ja dostałem e-booka, bo chciałem, nie mogłem się doczekać tak. e i teraz doszły do mnie papierówki, tak się siedzę na e-booku, dopiero patrzę na książkę 100 na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. No, nie mniej, 350, to nie jest długa książka. Ale ona jest fajnie wydana, ona, ona w wersji Super. papierowej jest mniejszym drukiem, więc tego tak. tego jest dużo. Poza tym ona jest, to nie jest prosto sformatowany tekst, czyli wiesz, że wszystko jest jednym tym. Tam są stylizowane A, tak, tak. Notatki. wrzutki, notatki, jak na przykład są jakieś dialogi z gry i tak dalej, no to one są tą, tą, tą, tą czcionką, tą taką, tym fontem, maszyny do pisania, są jakieś obrazki, grafiki. No po prostu... Y, znaczy, ja rozumiem, że, że na pewno w wersji y, tam elektronicznej nie? to wszystko y, jakoś się dało przełożyć, nie? Ale to jest takie, Są takie fonty, takie ładne. Tak. tak. Tak, ale tutaj jest jakaś mapka, Myślę, czy jakieś ja, takie proste grafiki, to wiesz to w wersji papierowej naprawdę to fajnie Powiem fajnie ci tak, fajnie bo ja dalej. się bałem, że to będzie jakieś wiesz, książka o tym, o czym jest Last of Us w skrócie, tak. nie? Oczywiście nie mogłem się bardziej mylić, bo jest świetnie opowiedziana historia w ogóle powstania rozwoju Naughty Dog, coś czego jakby, nie wiem przedtem nigdzie nie złapałem jako całości, nie? Jak to się tak. stało, że nie założyli i to te sukcesy odnosi przypadkiem Crash Bandicoot okazał się być maskotką nieoficjalną a potem Sony im dało kasę i stwierdziło, że ich kupi i tak dalej, Jack and Daxter, wiesz co? To wiemy, Uncharted to oczywiście projekt Big. nie? I czytasz o tym mówisz, wow, czy oni doszli do tego punktu, gdzie Dragman się tam z Brucem Straley'em poznali, mm -hmm. bo nie pracowali w osobnych dywizjach, to jest w tej książce oczywiście, nie chcę tu zdradzać za bardzo, ale to jest oczywiste. I jak oni potem wymyślili ten The Last of Us? Co się stało? Mm -hmm. Jakie czynniki zadecydowały o tym, że dostali zielone światło, że to jednak był The Last of Us, a nie jakaś inna gra, której przeczytacie w książce, co to miało być i tak dalej, to jest naprawdę super no. ciekawe. Ja się powiem, że jak skończymy nagrywać, idę do łóżeczka i ja czytam dalej, no. no ale ja, ja też, wiesz, gdyby nie to, że jednak chciałem tego tego ma pograć, no. to ja po prostu bym się od rana zabrał za, za tę książkę. no i też, To ja jeżeli też, mogę, to ale jeżeli jeżeli... Po... Jeżeli pozwolisz, to może zareklamuję konkurs, bo mam cztery książki do Aha, rozdania. Jasne. Od razu, co? Bo w, w ostatnim odcinku 105 Starego Gracza mamy konkurs. Jest na samym wstępie. Nie musicie słuchać całego. Nie bójcie się. <głos> Chociaż będzie ale, miło. Ale miło byłoby. Tak. Tak. <głos> tak. Bo jest Adam Piechota i gadamy o grymlinsach. Moim zdaniem fantastyczna końcówka. Natomiast e, są cztery książki fizyczne egzemplarze ufundowane przez Gamebook, przez Byszka, Właśnie do rozdania dla Was, więc uderzajcie do odcinka na YouTubie. Zostawcie komentarz, kto... Wciela się w rolę Eli w serialu The Last of Us. I, i tyle. I, i pytanie mi się bardzo, fajne nagrody. No, powiem Ci tak, że y, bardzo trudne pytanie zadałeś. Dziwię się, że nie odpaliłeś linii 0700 no nie? I jakiegoś takiego wiesz, <śmiech> żeby się SMS było takie, Czy było trudniejsze takie, ale ale rozumiem, że to, to, to, to ma być po, podkwliwe tak. pytanie, tak. Słuchaj, a to lepiej pasuje do roli Eli, a gra w serialu oh. y, The, The Last of Us. Bo dzisiaj ten, dzisiaj w ogóle wyszedł fantastyczny serial, co? Yy, a ja tylko powiem, że kurde, zaczkiewaliśmy, że, że, ten, że ten autor, Nikolas, napisał tę książkę... No bo jest z tyłu, Zobacz, Chronicles of Explorers... Of an Explorer's card. Tylko to jest chyba wszystko po francusku, bo jak patrzę na... Chociaż nie wiem, może już dalej po angielsku, dobra. Do sprawdzenia, bo ja Uncharted kocham, to wiesz, ja bym chętnie poczytał... Jest albo... chyba w wersji, wersji ten, ale... Widzisz, bo, ja, bo ja też, dla mnie... Jakby miał, wiesz, powiedzieć dwie części Last of Us, czy chociaż jedna kolejna Uncharted, no to pff, proszę Cię, jeszcze jedna kolejna Uncharted, no nie, ja mogę uznawać za The Last of Us serię za, za wybitną, za jedną z najlepszych. Ale za zamkniętą, tak szczerze. Ale, no tak, no nie, no tam tam, tam, tam mogliby bo po w świecie się zatujcie, coś, tak, mogliby coś po prostu innego w świecie zrobić, nie, i tak dalej, bo, bo, bo ten tylko, że ja no, takie uważam, że Uncharted to jest po prostu no, jedna z najlepszych przygód. Wiesz co, ja zrobiłem, wiesz co ja zrobiłem w lutym, jak kupiłem sobie w końcu tego PlayStation Portal, z którego nomen, nomen się wyśmiewałem, ale sobie kupiłem. Tak. Eee, słuchaj, odpaliłem Uncharted 4 w łóżku. <głos> Pół nocy siedziałem, zamiast czytać książki, grałem w Uncharted. 10, 15 raz? Nie wiem, który już. No, no Ja też odpaliłem teraz y, czwórkę, no bo, ta, y, bo te y, one były zremasterowane, nie. Zresztą mm -hmm. po prostu 95. Tak. Coś tam, tak. Tak, no i ona przepięknie wygląda. Super. To jest, czy jest niesamowite, że, że jakie rzeczy na tym PlayStation 4 po prostu ludzie mogli. 2016, robić. pamiętasz? Tak, tak. Niedługo po prostu. Ach ten czas za, za szybko leci. Za szybko. Za szybko. No ale yy, wspomniałeś, A, o, bo, tak. bo m, mówimy o popkulturze trochę. Dzisiaj się pojawił tak, yy, czwarty sezon. Love, Death and Robot, czyli miłość, śmierć i roboty. Och, tak. Ja, ja, Wiesz co, ja kocham ten serial, ale na marginesie, przecież w grudniu był na Prime mm -hmm. e, serial Secret Level, tak? nie pytałem jak po polsku się nazywa. Sorry, tak. ja po angielsku zawsze oglądam nie mam, wiesz... Jakiś ukryty i, i mam poziom problem. Tak, bo, bo współtwórcą tych obydwu seriali, czy znaczy twórcą jest Tim Miller, e, Secret Level, a tutaj chyba jeden z współtwórców też jest Tim Miller, czy pomysłodawcą tego Love the Ten Robots. Tak. I Secret Level ja się bardzo rozczarowałem. Ja o tym mówiłem już chyba kilkukrotnie, bo mam wrażenie, że to była taka. Reklama gier, bo wyobraź sobie, że... I przynajmniej ja, ja to oczywiście subiektywnie odbieram, ale Aha. jeżeli dostaję wiesz, jakąś historię z danego uniwersum gry, dajmy na to Sifu na przykład, nie? tak mi się za, zakodowało w głowie, no to ja nie chcę drugi raz oglądać tego samego, że mamy historię o kolesiu, który jak umiera, to się starzeje, jest skrzeszony, walczy dalej, w skrócie, nie? Bo to jest mhm. jakby to samo, tylko w formie animacji dziesięciominutowej. Wiesz, znaczy, co tutaj wiesz, interesuje? Tak, no tutaj problem jest taki, że to są antologie, które... Które są bardzo krótkie. To są, to są bardzo krótkie formy. Mm -hmm. tam maksymalnie, tam nie, wiem, chyba najdłuższy odcinek, tylko nawet nie wiem, który. Gdzieś, tego, no ten będziemy, Crossfire, chyba, chyba. Taki był tak, długi Polski, od Polaków zresztą. Tak. I on był fenomenalnie A... zrobiony pod względem oprawy, animacji, tak. ale tak jakby fabularnie, to, to, to w tym momencie. Nie do końca byłem przekonany co do, do tej puęty. A czy nie masz coś takiego odczucia po tamtym serialu, że on był taką reklamówką studiów, trochę branży gier, trochę. E, nie do końca. A czyli ta koncepcja, to jest to, że robimy, to, że robimy antologię wideo i po prostu y, gier wideo, tak? Y, y, znaczy filmów, shortów zainspirowanych konkretnymi tytułami, gier. Mhm. Czyli nie robimy czegoś, co powiedzmy nawiązuje w jakimś tam stopniu do, do gier, że może się, no, tylko konkretnie do nie tam. Armored Court, Concord, Crossfire, Dungeons and Dragons. Ale widzisz, Exodus Warhammer i ty... mi się podobał, bo to była inna historia, a w zasadzie prequel trochę tak. historii, wiesz, jak się nazywał główny bohater? Titus, tak? Czytam mm -hmm. inaczej. No. A, to było fajne, ale właśnie to był jeden odcinek na te 10, czy tam ile było 15? Mm -hmm. Już nie pamiętam nawet. No. Ale... No. Ja, ja, ja cię rozumiem, ja cię rozumiem, ale okay. yy, szczerze, to wracając do, do miłość, śmieć no właśnie, i roboty... Z, każdy sezon jest znakomity. Nie? Ja po prostu się bałem, że oni kiedyś tę formę stracą, no bo kiedyś muszą Aha. stracić formę. A powiem ci, że dzisiaj jak, jak nagrywamy, ja usiadłem i szczerze mówiąc... E, a ja mam fiat... mieszane uczucia, ale to... Jest a to ci mówię, dobra. Mhm. Obejrzałem pod rząd wszystkie te 10 odcinków, bo one są tak jak mówisz od 3 minut, 5 minut do 20 minut maks, nie? I szczerze mówiąc, dobra, teraz też się już nie będę zachwycał. Myślę, że 5 odcinków na 10 było dobrych, ale nic poza tym. I, mm -hmm. To styl 50-50, no. Może komuś podpasują te reszty. Ale to jest science fiction, co ci wysłałem, na przykład Spider Rose. Moim zdaniem świetny odcinek. co, ja, ja doszedłem do wniosku, że tylko, że ja po prostu chciałem wszystko jak najwięcej obejrzeć, no. nie, właśnie żeby mieć ten... No bo tak jak mówisz, no to... Yy tam chyba y, większość jest, jest y, taka bardzo krótka, nie? Ale, Ta. ale generalnie i, i to one są w ogóle jeszcze krótsze niż, wiesz, bo oryginalny, oryginalne, y, oryginalna antologia przynajmniej miała te 10 minut na odcinek. To prawda. Tam z, z wyjątkami. A, A tu się zaczyna się tak, koncertem Red Hotów i nie wiesz, o co to... Tak, no ale <laughs> pamięci, że ten koncert jest świetny. Mega. I, I Tylko, że ten e, no mam wrażenie, że, że oprócz pomysłu tutaj to nic nie ma za bardzo. To jest taki, no, teledysk, taki, tak. taki intro. Hołd tak. dla Red Hotów. Tak, no. tak. No ta ja Późnika to... Can't Stop, Właśnie no tak. no. no. tym odcinkiem, co mówię ci, Spider Rose, bo to jest takie hard science fiction, jakie ja lubię. Że masz jakąś tajemnicę, jakąś historię, jakąś tragiczną postać gdzieś tam na krańcu wszechświata w jakiejś tajnej, tajnej, jakiejś tam tak. zniszczonej bazie. Tak. To mi się strasznie podobało. Ten odcinek tak. mnie ujął dosyć mocno, z fajnym twistem na końcu, nie? Tak, tak, tak. tak. No. no w ogóle te bliskie spotkania... Znaczy nie, mini? Mi, mi, <laughs> tak, minikind. Tak. Closing cards of the mini kind. tak, Na początku Kapitalia. jak zgra, ale to jest coś, co w takim... E, cały odcinek to jest w wielkim skrócie. E, histo bar, historia konfliktu... E, e, spotkania właśnie z obcymi, która kończy się... I nieporozumienia. W, w ...wojną, tak. tak. I, ta, i, I to jest wszystko w, takim, w takiej pigułce na przyspieszeniu. Pełne to jest nawiązań do, do klasyków science fiction, nie? czy tam do, do Dnia Niepodległości, czy tam do Wojny No Świata. tak, te wszystkie sceny, no. Tak, to jest, to jest super. I na początku, oczywiście mówię, no nie, no, znowu ta wulgarna, bo zaczyna się naprawdę wulgarną sceną, oczywiście tak. miniaturowych ludzików, więc tam nie ma jakiejś takiej e, przesadnej powiedzmy jakiejś takiej wulgarności per se, ale <głos> zaczyna się komicznie i powiem <głos> i tamten tekst, który pada, ale nie, że tam był no nie, here's a gun, czy coś takiego i, <głos> <głos> ale mogę i też końcówka znowu twist, tak nie? <głos> Tak, I, i zacząłem to tak oglądać i szczerze mówiąc, to powiem tak, że y, to mi trochę nastawiło do tej całej tej antologii, że później Okay. Nie, nie było takiego odcinka, który by mnie tak za ciekawi, zaskoczył e, f, historią, fabułą, bo, bo są e, ciekawe etiudki, są dłuższe właśnie takie historie, właśnie jak ten, ten e, Spider Rose, tak? Tak się nazywa chyba. Ta, tak, tak, tak. tak No i Golgota była ciekawa. Tak. O dziwo fabularna etiuda, w ogóle tak. nie komputerowa, nie animacyjna i to było dla mnie duże zdziwienie. I no, to, to było też ciekawe, ale później już taki, ym, powiem tak, że, że nie było takiego Takich Taki takiego nie? To, tak. tak. Mi się podobały jeszcze? Mówiąc... A, o, to mi się podobało, widzę czego? Bo graficznie, animacyjnie, ja lubię taki styl mm -hmm. graficzny, takich właśnie tak. postaci trochę zdeformowanych, trochę z innej perspektywy rysowanych i te tak. kadry niesamowite, prawda? Tak. Ale sam, to, to... Sam, sam odcinek dziwny. Tak, ja bym szczerze mówiąc to mnie tak nie, nie ujął, ale postanowiłem, że po prostu ja jeszcze sobie, i tak samo jak Spider-Rose, jego jeszcze raz zobaczę i właśnie mm -hmm. zobaczę, czy ja czegoś z niego nie wyciągnę więcej, nie? Czy to jest, no. czy to jest coś, coś tam ukrytego. Oczywiście, znaczy, ja się tak czy siak cieszę, że takie antologie dalej powstają, bo Oczywiście, to jest. Miła oskocnia, tak. nie. I tak. Brakuje mi takich rzeczy. Amazing Stories, wiesz, czy, co myśmy oglądali, Outer Limits kiedyś, nie? Takich rzeczy mi brakuje. Albo że są antologię. Guillermo del Toro na Netflixie. Ja bym Zresztą chciał, to... żeby było więcej właśnie takiego takiego science fiction, dlatego moim zdaniem no, no tutaj jest, to, to, jest ta, to jest to święto animacji, tego pomysłu, każdy, każdy jest troszeczkę inny w formie, no bo to z, z tym... No kocie, co z, chciał z tymi, przyjąć, z B-75, z tym samolotem, że się tak wyrażę. No ciekawe, tak. This is tak. got a religion. Tak, Getting religion. Tak, bardzo fajnie narysowane, też bardziej tak komiksowo, taki... Tak old taki, on, trochę, W tak. stylu. I ja mi się to bardzo podoba, dlatego, że no, po części mamy trochę tą antologię yy, właśnie tych niesamowitości, bo, bo powiedzmy czarne lustro, nie? Black Mirror, Spenia. To prawda, Spenia, to jest też to leci. Ja nie skończyłem. Tego jest za dużo, słuchaj. Andor leci. Nawet nie za... za obejrzałem pierwszy odcinek dopiero i, i, i ja się łapię no, za głowę. Te, coraz nie, nie, ale oglądajesz w ogóle jeszcze trochę tego, tego nowego sezonu? Nie? Tego pierwszy Black odcinek. <laughs> ale nie, mówisz o Andorze czy o Black Mirror? Nie, nie. O Andorze to ja wiem, że teraz chyba się skończył, nie? Że teraz wszystkie tak, odcinki jest są, całą. ale... Wiesz, sobie, Ale... chwilę obejrzałem połowę. Nie widziałem jeszcze dwóch odcinków tego fajnego z Peterem. Boże nie Peterem dobrze mówię? No z tym aktorem, mm -hmm. tym dramatycznym aktorem, co dostał chyba Oscara za Leftovers, nie? Jak on się nazywa? Giamatti Paul. Paul, tak? Paul Mati, dobrze mówię. Jest a nie taki wiem. odcinek, jeden z nim właśnie podobno jest rewelacyjny. I o tej ekipie Ala Star Trek, co jest kontynuacją takiego starego odcinka. I to muszę a, zobaczyć. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No. Nie, bo, bo, jest, bo jest, jest mało. Jest chyba tylko sześć odcinków, nie? W, tej, w tej antologii. Tak ja trzy zobaczyłem właśnie. Tutaj. I tak, ten pierwszy odcinek, nie Common People. Bardzo no właśnie, ciekawy, bardzo tak, ciekawy ale, w koncepcji, ale też ale trochę... To jest standard już trochę, jakby to mnie nie zaskoczyło, no bo wiadomo, mhm. że takie modele subskrypcji, modele abonamentowe istnieją, tak. niekoniecznie w takim przypadku, ale, tak. ale, ale już o co chodzi, jakby ale to to jest jakaś taka analogia do tego, że po prostu jesteśmy, w pewnym momencie jesteśmy uzależnieni od czegoś, na no takiej Od subskrypcji. Się, że... tak. tak, i to jest model niemal jak... Ale wiesz co, ja się złapałem ostatnio, na przykład wygasła mi, nie, wygasło mi miejsce na Apple'u w chmurze, i nagle nie miałem miejsca na maku musiałem zdjęcia gdzieś rzucać i wiesz, jakbym nie miał subskrypcji tego wszystkiego, to bym nie wiem, gdzie ja to rzucał chyba, mm. bo poszedł dyskupi a nie, zmierzam do tego, że dla mnie Black Mirror zawsze było takim jednak mocnym serialem ostrzegającym, w zasadzie mówiącym o zagrożeniach wynikających z technologii, a ten nowy sezon oglądam, jakby ja nie widzę tam mm -hmm. zagrożeń, wiesz. Tak. Okej, okay. to nie jest takie coś, co się jeszcze chwytało za gardło. Pamiętasz pierwsze sezony? Premier ze świnią? Czy, czy... No tak, ale wiesz co, no. bo, bo, bo ten sezon jest taki nierówny, wiesz, bo masz Masz później ten taki odcinek A i on ma bardzo ciekawą koncepcję. Tam jest bardzo. Ale on cinem. się kończy tak dosyć dziwnie, ale z drugiej strony, wiesz może te, te ostatnie sceny są już takie przyspieszone, nie? no bo tutaj nie ma, bo to nie jest coś, co, co możesz rozwinąć na jakąś dłuższą formę. To nie, ma, to nie będzie półtora godziny filmem. To nie będzie też swoim serialem, nie? Więc tam będziesz... Ale BTN ma ciekawy, ale na przykład yy, ten ho hotel rivier. No, no, taki no po prostu tamto już trzeba tak zawiesić niewiarę, że to jest po prostu niemożliwe. No bo jest no, okay. kwestia tego, że yy, i tam się nic nie spina, wiesz, jakby w, w logice. Nie kwestionują tego, że czy, czy postać pasuje do roli, tak? Czy akat tego Amanta w tym filmie może zagrać. Akurat w tym przypadku kobieta bez zmiany absolutnie niczego, wiesz, jakby. Ale to pozwoli, my... że nie będę oglądał tego odcinka, bo jakoś chyba mi się nie chce. <śmiech> nie, nie, znaczy no, jest, Plaything jest bardzo ciekawy, bo to jest nawiązanie jest do, do bandersnacha. I bandersnacz z tego co słyszałem. No, ale Capaldi nie jest niczym... tam gra, jest świetny, świetny aktor, Peter Capaldi. Tak. Ta. No. I oni, oni ten, ten odcinek chyba bandersnacha, właśnie usunęli. I to jest akurat coś, co uważam jest. Smutne. Tak, dla ludzkości wielki błąd. Ale powiem tak, cieszę się, że mamy właśnie takie antologie. Ale wiesz co bo... to mówi, tak teraz skojarzyłem sobie, jak no, powiedziałeś, no. że błąd dla ludzkości. Wygląda na to, że my jako ludzie nie oczekujemy, że to my będziemy wybierać sobie w jaką stronę pójdzie historia, tylko chcemy mieć gotowe historie. Żeby tak, ktoś nam je tak. opowiedział, po prostu i tyle. No. A Bandersnatch no. jest taki, że owszem, ktoś mógłby na przykład, nie wiem, zgrać jakąś tam wersję tej historii, ale cała siła tego filmu polegała na tym, że on był interaktywny. I, I że to była taka gra paragrafowa i ona nawiązała do właśnie do tego, tego bandersnacza. Wiesz, widziałeś Bandersnatcha, więc nie muszę ci streszać. Pewnie większość Ta -ta. osób widziała. I tego, że już nie ma możliwości, w cudzysłowie normalnie na Netflixie zagrania w cudzysłowie, mm. w tego Bandersnatcha, ja uważam, że jest, jest dużym problemem, bo... bo, bo dla mnie on się, on się nawet po latach jak wróciłem do niego, to ta historia była yy, ciekawa. Ja nawet y, jakiś tam inną, inny wariant tej historii odkryłem, nie? bo za pierwszym razem, bo tam jest, też tam są sekrety, nie, Wiesz, takie rzeczy jak, jak w grach, nie? jakieś easter eggi, które możesz odkryć, bo tam te elementy interaktywne nie tylko polegają na tym, że w pewnym momencie wybierasz ścieżka lewa, ścieżka w prawa, tylko na przykład coś wpisujesz do, do, do, do tego i to jest to jest coś, czego no niestety... E, no i tutaj Charlie gdzieś... Booker pokazał, że ma pomysły. Znaczy to był tak. 2017 chyba, tak? Tak. No, sporo no. czasu płynęło, ale... No, ale to jest... Um, <grych> A powiedz mi, no, jak się szkoda, że bo. 12 sierpnia Alien Earth na tym, na Disneyu. Bardzo się cieszę. Bardzo no. się cieszę. W ogóle y, ja nawet nie wiedziałem, że niedługo wychodzi przecież ten y, Superman ten nowy od Jamesa Gana. No. Mój kochany yy... The Bear wychodzi teraz 26 no. czerwca. Tak, tak. Na, na dniach Chociaż już wiem, że jakieś przedpremierowe pokazy były. Nowa myślny pasłu, nowy aha, mission no tak trzeba obejrzeć. Biegniemy do tak. kina. Dokładnie. I, I wiesz, i mam nadzieję, że to już będzie takie tak zamknięcie tej historii. Będzie więcej spektualnie... do podobno. A to ciekawe. No bo tam, no wiesz, jak oglądałeś poprzednią część, to doskonale wiesz, co się wydarzyło. Natomiast e, no to będzie chyba trochę retrospekcji mam wrażenie. Aha, no, ale... aha okej, okay, w ten sposób. No, bo już się zastanawiałem, jak to ten. Tak. No, rozumiem, okej. Okay. Nie, no, jest, nie. jest parę fajnych filmów, które. A no predatory, są, ale zobacz, mówiąc, Dwa predatory dostaniemy. Tak, ale, ale już, bu, już oczywiście była drama w internetach, jak pokazali bez makijażu tego predatora. Mówisz Jeśli młodego sumie, predatora? Tak, i powiedzieli, przecież to nie jest ten predator, którego znamy, nie? Ale Rysa, ja sobie odpowiadam wtedy na to pytanie, na taki no, tak? komentarz może. No, no. Że, sorry, no, ale to jest młody predator. Przed pierwszą inicjacją, jakbyście czytali tak. komiksy, to byście widzieli, jak oni wyglądają, bo trzeba zostać wojownikiem, jak w każdej innej kulturze, nie? Tak. Tak, tak, tak, no. dokładnie. Więc to jest, więc ja Kat nie oceniam, zresztą ja w ogóle bardzo lubię zabawę no z predatorym. Ma z zaufania. Trachenberg, Trachtenberg, Dan Trachenberg, tak? Tak? ten od Preja, tak, tak. no to ma kredyt zaufania, no nie ma co tak, ukrywać. Tak, tak. A, a no. Predatory, Akkad to jest ciekawy, znaczy, podobnie było z Obcymi, żeby nie było, wiesz, no. bo seria Obcy też, każdy, każda część opcji jest inna, nie? to nie, to Ty nie Jesteś jest tak, fanem że... Romulus'a, czy nie? Nie, nie, Romulusa niespecjalnie. Ale ich nie traktuję jako część obcego. To jest jakby okay, inna seria. Mimo że on się nazywa obcy przymierze, tak? A nie, przepraszam. Romulus. Romulusa, nie, ja przepraszam, nie, Romulusa, całkiem, nie, przepraszam, myślałem o obcym przymierze. O nie, nie, Romulus myślałem. jest y, spoko, tak. Jest jest fajny. Spoko, tak, też mi się podobało. Tak, I tak. mimo że głupotki, ale uważam, że jak na odświeżenie Marki i na to, co zrobił Alvarez versus Covenant, jak mhm. mówisz. To zgadzam się, Covenant nie ma. Tak. Ja myślałem, że, bo chodziło mi o, o serię właśnie filmów z, z, z Predatorem, to na przykład jest ta część, która nie jest specjalnie szanowana, to jest Depredator. No z XVIII, tak. Kropna. Tak, ale chodzi o to, że to jest świetna komedia. No, no, ja komedia, prostu... ale, ale chciałeś mieć Predatora, bo Shane Black wrócił i napisał scenariusz. a mówił, wow, no. brakuje mi Schwarzeneggera tylko, nie? Uh -huh. A tutaj taką kupę dostaliśmy. no Te psy zmutowane, ta, ta tarcza, bo to są sceny z polem siłowym na statku. No nie, no daj spokój. Znaczy, ja bardziej pamiętam te, te y, ostre, ostre dowcipy, które tak. tam padały. I no wiem, że jak pierwszy raz oglądają, to po prostu płakałem ze śmiechu to było klinzowe, ja wielbię... jak wtedy? Nie, to właściwie Nie, właściwie <laughs> znaczy, znaczy zależy, bo, dla, dla, bo ja na przykład uważam, że czasami zależy w jakiej sytuacji klincz hmm. może być śmieszny. Na przykład cringe okay. w autentycznej sytuacji. Na przykład, nie wiem, cringe na scenie podczas Eurowizji, kiedy Polacy powiedzmy śpiewają, no nie jest śmieszny, nie? ty widziałem mema, jak, ale, że, ale w filmie że, to jest zupełnie... Inny więc, co tak. widziałem że Justyna Styczkowska w tym przebraniu, co była na scenie w pierwszym występie, to powinna do Duma Dark do Age trafić, by pasowała. nawet znaczy, lepiej niż, powiem Ci, że żywy. bardzo koniunkturalnie podeszła i być może to jest właśnie sposób na sukces. No tak. Bo zrobiła piosenkę taką, która... Yy, no może trafić pod tą widownię. jest tam tak. chyba jeszcze w trzech językach śpiewa, więc czy tam w czterech, nie wiem, bo tam. Tak tych troje Tak. A Kajne Grenzen to jest <śmiech> do tej pory hymn Eurowizji. O Bozy. No. Ale mieliśmy nie nie, ale... w tym kierunku. Nie, nie. Nie, iśmy. nie, nie. nie, nie. Słuchaj, Chociaż teraz Eurowizja jest, wiesz, po prostu na topie, bo teraz są te, te półfinały, czy jakieś te, więc. Czekaj, musimy prezydenta co? wybrać, to jest ważniejsze. No a, a, widziałeś Lazarusa na Maksie? Nie, bo ja nie mam Maxa, albo już A... HBO Maxa. HBO Max w końcu. To, to jest super rebranding, co? Mhm. <grafy> Jestem w... Obejrzyj, koniecznie. A czy wiesz co, dla mnie to zmienianie HBO na, na Max, to była po prostu jakaś bzdura. No. I to, że oni jednak y, zatoczyli pewne koło i doszli do wniosku, że chyba musimy ten błąd naprawić, e, to jest chyba pozytywna wiadomość, nie? że, że można, te... można się jakby przyznać do błędu i go naprawić. Pamiętasz ten dreszczyk emocji, jak się pojawiało to logo HBO wyłaniające się z tego białego szumu i wchodziła muzyka z Gry o Tron na kam A, Oczywiście, no. no kurde, no odpalasz Sopranos, nie, jak masz jeszcze no. na DVD albo coś, to wiesz, to czujesz ten, ten, ten biały szum, po prostu sprawia, że ci włosy stają dęba, To nie? kto podjął decyzję? Rozumiem, że Zaslaw, który jest prezesem Warnera, ale jak można skidować brand, który masz, no. Wszędzie, ja tak? się zastanawiam, Umocowany. czy to nie chodziło o jakieś może jakieś kwestie transferowe, wiesz, żeby wyprowadzić? Tak. Bo <śmiech> dla mnie na przykład zawsze takim standardowym przykładem tego, jak, jak e, e, zmienia się marki, które są silne na marki, które nie są silne, ale właśnie po to, żeby wyprowadzać pieniądze z, z, z, no to, jest, to jest kwestia, okay. już nie chcę mówić konkretnie na firm telekomunikacyjnych w Polsce. Które nazywały się inaczej, były popularne czekaj, ty, a ty mi tu oręża nie obrażasz, bo dzięki temu, że kupili te pse, przejęli cały czas. A ja nie wiem, czy ja mówię o orężu, nie? Aha, bo, okay. a, a. Ale, Ale jakbyś nie miał coś... jakiś taki pomysł na, w, w, w, w dzisiejszej, wiesz, no to jest era elektroniki, nie? Hmm. Ale powiedz mi, właśnie, bo jesteś teraz na, na, na złączu już super szybkim, tak? I swoje no życie się zmieniło. zmieniło czy, teraz, się. czy teraz wszystkie filmy są w 4K? Twój świat jest w 8K. Wiesz co, ja, ja robię speed testy co 5 minut, bo jestem teraz uzależniony od prędkości, żeby widzieć maksymalną mhm. przepustowość łącza. To jest chore, wiem. Ale wiesz co, walczyłem z netją przez dwa miesiące, która nie potrafiła mi, wiesz, sprzedała mi... Inaczej, ja mam budynek mam dosyć stary, bo ponad 10-letni, to wiesz, w polskim prawie nie wymagano montowania światłowodów w budynkach. Teraz to się zmieniło Aha. parę lat temu. Więc ja mam zwykłą sieć koncentryczną, w sensie kabel koncentryczny, tak zwany antenowy, wiesz, spółosiowy kabel w ścianach. I, no I potem hulał internet, nie? Tak, mhm. Ja tu mieszkam 10 lat. I było ok, póki wiesz, tam się nie pozmieniały firmy typu UPC. Został kupiony przez Playa, internet zaczął szwankować, i zaczęła się moja gehenna. A polegała na tym, że zmieniłem dostawcę na NETIE. chwalono. Mhm. NETIA, która mi zaoferowała do gigabita no Fizycznie puszczali mi po 400-500 megabitów z wysokim pingiem. Wyobraź sobie, że mi zbuforowało filmy, seriale na platformach, co nigdy nie widziałem na oczy. Nie? Mm -hmm. Potrafiło mi zrywać radia streamingowe. Wkurzyłem się. Wkurzyłem się tak, że powiedziałem dosyć, chcę światłowód. No więc przyszedł pan technik, a ja mu powiedziałem, że będziemy przepychać światłowód przez peszele w ścianach, bo ja chcę mieć natywnie wiesz, światłowód w mieszkaniu. No ale prowadziliście gdzieś ten tak. wiesz, Pilota. Przez, od, od budynku i tamten... Nie, w piwnicy okno. mam światłowód, ja w ogóle mam na piatce Aha. światłowody wyprowadzone z piwnicy, bo Orange tutaj jest. nie? Ja tylko nigdy nie miałem w mieszkaniu, a oni podobno przychodzą z wiertarką, wiercą ci nadproże, no i wpuszczają ci fizycznie kabelek do mieszkania, wiesz, po nadprożach, w sensie na progach, na przy podłodze, nie? Listy mhm. podługowe, sorry, tak się mówi. Ale nie chcesz, jak masz mieszkanie typu 10 lat po jakimś tam super generalnym remoncie, no to nie będziesz teraz skład kabli na wierzchu, bo cię po pierwsze żona zabije, a po drugie to wszystko wygląda, nie? Więc ja powiedziałem, sorry, mamy koncentryka w ścianach, mamy peszele, ciągniemy, nie? I kolej, słuchaj, dwie godziny siedział, pchał te piloty, takie, wiesz, giętkie, Giętkie druty, które muszą ci przejść, pokazać, że kanały są drożne. Potem żeśmy to wyciągali, szukali tych kanałów na korytarzu, bo to u mnie było o tyle trudno, że ja mam swoją stację bojową na Antresoli, gdzie się zaigram. Mm -hmm. nie? I tam jest router. Ja powiedziałem, że tak, ale tam ma się zaczynać światłowódnie. Więc z Antresoli na parter, z parteru potem z powrotem tym samym kablem na korytarz do szafy. No, a tam już się podłączyło. No, w ogóle że są spawarki do światłowodu. Ja nie wiedziałem, że istnieje coś takiego. Bierzesz kabel, który dostarczyłeś z mojego mieszkania, bierzesz kabel ze skrzynki i spała. W takim walizce wsadzasz dwa kable, a on ci mm -hmm. jest cała Niesamowite, nie? jak w Aljensach taka spawarka, wiesz. No, Śmieje się. To jest taka walizka, co wkładasz w kable, no, no, on się no. zamyka i sam ci wszystko robi. Nie? Po prostu ci je rozpala do jakieś temperatury i topi szkło, nie? No mi się wydaje, ale to musi być, bo mi się wydaje, że w ogóle światłowody są bardzo delikatne swoje chyba nie? Tak. To Ale wiesz co, to jest genialne. Ja mam teraz 2 gigabity, bo ja więcej nawet na Wi-Fi nie wyciągam. Półtora giga wyciągam na Wi-Fi, nie? Niesamowite. A oni mi mówią, że 8 giga mi jeszcze w podobnych pieniądzach. Ja mówię, 8 giga, ludzie, nie? Ale wiesz co? No. Upload, słuchaj. Mam 600 megabitów. Jak ja wrzucałem film, nie wiem, podcast starego, 25 giga na YouTube'a, to trwało 2,5 godziny na łączu takim zwykłym, a tutaj 10 minut. No to jest, słuchaj, fundamentalna zmiana planowania twojego czasu, czegokolwiek, nie? No tak, tak. Jest odjazd, jest odjazd. Ci no nie, powód, no, tylko wiesz, no to, to, ale to już rozumiesz, że to już w takim razie e, streamy, live'y, granie, ten. No to tylko. już musisz rozbudować tą swoją działalność w takim razie. Ja wiesz, tak... że ja sobie cenię prywatność. No, w sensie, ja trochę jak ty podchodzę do podcastu, że okej, okay, możemy się spotkać, nagrywać podcasty, jest super, ale chcę mieć ten czas prywatny dla siebie, nie? No bo ja doszedłem hmm. do wniosku, że jeżeli ja bym miał się streamować granie, to, to, to już nic mi nie zostanie prywatnego takiego dla przyjemności, nie? Wpadniesz w taką Pracę, to chyba trzeba pracą nazwać. tak Jak masz mhm. tych streamerów znanych dużych, nie wiem, jak Rysław, chociażby streamuje codziennie wieczorem. I ja myślał, że chyba nie chciałbym tak, że, że wiesz, odpalam grę i teraz muszę gadać coś do kamery, grać, ani nie będę czerpał przyjemności z grania, ani nie wiem, może z opowiadania, nie wiem, wiesz o co mi chodzi. No tak, no, no, to, no to jest kwestia taka, że w jak w pewnym momencie coś do tego tak e, zawodowo, w tym sensie, że no. potrafiłbyś e, traktować to jako, jako część powiedzmy tej pracy, no to mhm. też jest inaczej, nie? A jak, jak, a jak ktoś płacił? Też... No może masz raz, jakbym dostał, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie za to, to bym siedział i to robił, nie? Przekonujące argumenty, tak, tak, tak. To prawda, nie? No. Drogi Rafale. Bardzo, no. bardzo sympatycznie. To cieszę się, że masz ten światło. Bardzo sympatycznie się rozmawiało. Ja mam nadzieję, że teraz, teraz też jakieś takie spokojniejsze gry się pojawią na moim horyzoncie. Ja zacząłem grać w ogóle, a to tak nie wspomniałem, bo dopiero no bawię się w Brass Heart. Taką pięknie narysowaną przygodówkę. Nie chcę za bardzo powiedzieć, w sensie, co ja tam dostrzegam, no nie jak, bo, bo może się okazać, że, że, że tam tych elementów nie ma. Ale po prostu to jest to jest yy, trochę w stylu, yy, chociaż bardziej karykaturalnym, jak na przykład, nie wiem, Broken Swordy te nowe, oh. takie rysowane, w pełni animowane, nie 3D, nie jakieś to, tylko naprawdę yy, ślicznie narysowane, yy, A ty przypomniałeś mi, humorem. wiesz co wyszło na konsolę dzięki Night Dave Studios teraz? I have no mouth and I must scream. Oh. No i co? I, i grasz na, na, na padzie w no właśnie, no właśnie nie chcę, bo okazało się, że zostawili sterowanie kursorem takie, że tym padem, tym kursorem czekasz, aż się przesunie. Czyli jakby nie zrobili, wiesz, remake'a, tylko taki po prostu remaster tak. tej oryginału z lat 90 i tak zostawili. nie? Ale no nie wiem. Czytałem, wiesz to opowiadanie jest fantastyczne. Chyba nie potrzebuję w to grać, no tak szczerze. Znaczy ja zawsze chciałem, bo to jest jedna z takich ja przygodówek, które mówili, że po prostu... A to już no, był zmierzch chyba przygodowy. E, tak, tak, tak. I że to jest wiesz, taka historia i tak dalej, ale szczerze mówiąc, to, to bardzo ciężko się w dzisiejszych czasach gra w te klasyczne przygodówki bez opisu. No tak. Bo nowe przygodówki, te nowożytne są tak skonstruowane, że albo ten poziom trudności, tak jak to było w Monkey Island, tam to już było tam, wiesz, miałeś tą wersję light, że to były łatwiejsze zagadki, ale też jest tak, że yy, nie, nie miałeś takich, że wszystko jest jakby tak stopniowo otwierane mhm. przed tobą, a na przykład, nie wiem, chciałem w jakąś taką klasyczną, bardzo fajną przygodówkę zagrać, ale tam tych ekranów, takich lokacji, które mogłem na początku zobaczyć i też właściwie nie wiedziałem, co ja mam robić, było, było z 10. I teraz się zastanawiasz, co ja tak mam, mam tutaj robić. A Więc Bo po prostu pamiętasz? po solucję, nie? No The Dick to jest, albo na przykład The Lung, to, są, to są gry, które na przykład mają jakiś taki gimik w zagadkach, czy to jest kwestia, nie wiem, znania się na muzyce, czy na czymś też, że ja po prostu się odbijam, ale The Dig ma to do siebie, że tam było naprawdę takim z pełną profeską podejście do tej, tej kwestii fabularnej, tam Spielberg był związany z, z tą produkcją, tam Patrick jak się nazywał ten Te 1000 z... Robert Patrick Robert Patrick, tak grał w tym, więc pod względem takim, wiesz, poważna była taka poważna przygodówka, ale zrobiona znaczy poważna gra, ale zrobiona właśnie jak przygodówka i ona za, y, z lat, powiedzmy, tam wczesnych 90. tylko ona już za późno wyszła. Już, już tak, tak jak bo ja wtedy grałem Full trot, to, to chyba jakoś to jakoś zaraz potem wyszło. nie? Tak, tak, no. tak. No i, no i ja wróciłem kiedyś do tej gry, ale ja po prostu się odbiję na, na tych zagadkach późniejszych i Ty wiesz co pograłeś? To zremasterowane Shadow, Broken Sword Shadow of the Templars, Reforged, świetne było. Się bawiłem kapitalnie. To jest jedna z takich gier, która no. podobnie jak Skyrim była wydawana wielokrotnie czas, tak, w kolejnych czasie, wersjach. tak. tak. Jak nie na, na nowe konsole, na kolejne wersje to powiedzmy jakieś wersje reżyserskie, później wersje podobnie zrobione. No wiem, że tutaj nie, nie tylko ładnie wygląda, ale też chyba nawet te animacje, nie wiem, Tak, oni poprawili je. Tak, przerysowali w 4K, więc super. A w ogóle ja pomyślałem ostatnio o Gabriel Knight, wiesz? Chciałbym wszystkie o. części z powrotem przejść. Tak. No. A dwójka jest o tyle ciekawa, że to jest full motion video. A nie trójka? Dwójka już, tak? Tak. The best the a masz rację, The Best Within, tak? Weekend, tak? I Późniejka. to się dziwnie ogląda, ale szczerze mówiąc ja mam taki sentyman do tych, ja tych starych, starych filmów, ale starych gier filmowych, ale one po prostu są już takiej jakości. No nie, tak się, nie Privateer, nie wiesz, Privateer 2, tak. Darkening. Wiesz, no. tam jest obsada? No, kapitalna DVD. to... A okay. tak. No, a odpalasz grę i po prostu tam, tam jest przeplot, ekran wielkości pudełka od zapałek i tak widzisz tam nic nie widać, a przynajmniej na przykład A to jest taką nie, starą grę The Daedalus Counter z Tią Karlerą i tam jeszcze jakimś kolesiem, którego już nie pamiętam, to było coś no. Coś kojarzę bo, bo aktorka jest mi znana szczególnie właśnie jak była młoda, to ona kat należała do takiego panteonu osób, które, które zawsze cieszyły moje znaczy lubiłem Dożyłeś się z tymem, Tak, dożyłem ją wielką estymą i, i, i, ale, ale chyba w grę nie grałem co mi się wydaje, chociaż nie jestem pewny bo, bo gier pod Windowsa 9.5 no. tak ale, ale właśnie chciałbym, żeby niektóre z gier w motion Video tak jak to było z, na przykład z Nine Trap'em Aha. tak jak Sega. było z Win Commanderem chyba czwórką, że wyszły nowe edycje i jaka no Nine Trap to wyszedł jakoś niedawno bo to było na 25-lecie i tak dalej ale chodzi mi o to, że wszystkie te filmy które były w sumie Skfilmowane, więc ten transfer można było zrobić ponownie w lepszej, wyższej jakości. A wyobraź sobie taką kolekcję American Laser Games. Wszystkie, wszystkie gry. Ale to wiesz, to były sobie. Mamy to, Magi. To, to, wiesz, my możemy wspominać te gry z sentymentem, bo to były rzeczy wtedy niespotykane, nie? Ale, ale no, no, okej, okay, no nie? Jakby ktoś tak Mieliśmy zrobił farta, i puścił jako że... taką tanią pa paczkę. I puściłem na Gogu, to, to nie powiem. pewnie bym się. Ale to, czasem, tak. czasem się no martwię, że już tak starzejemy się, zaraz pięćdziesiątka i tak dalej. A potem sobie przypominam w kontekście gier kulcze, ale z drugiej strony dojrzewaliśmy z tym rynkiem gier. Nie graliśmy w te wszystkie full motion wideo, CD-ROMy pierwsze, PC-ty, FPS-y, to wszystko widzieliśmy, my no. tam byliśmy hmm. i to pamiętamy. Nie? No się bardziej tak zastanawiam na tym, jak wygląda, jak się rozkładają teraz te proporcje graczy, ym, jeśli chodzi o. O nowe tytuły. Ile jest takich graczy, którzy tak jak my, bo my jesteśmy starej daty, więc my cały czas te, te nowe gry chcemy sprawdzić. Mm -hmm. Ale jest młode pokolenie, którym wystarcza kilka gier. Bo wiesz, do ta, tak, tak, my mieliśmy tych, tych, tych, tych swoich takich odpowiedników, którzy kupowali konsole i na przykład dwie gry. Nie FIFA i powiedzmy, nie wiem, GTA. Mm -hmm. I to im wystarczało. Ta konsola stała pod telewizorem i, to, i, i tylko w te dwie gry, powiedzmy, graj. W Ale teraz mamy pok pokolenie młodych ludzi, którzy nie potrzebują coraz to nowsze gier. Oni się cieszą właśnie tymi darmowymi grami. Oni, oni się cieszą właśnie Fortnite'em, który cały czas im dostarcza nowych emocji, nowych pomysłów na rozgrywkę. Ten świat się zmienia w tych grach. Robloxy, Robloxy Minecrafty. Minecraft'y. No Minecraft to, nie to jest moja gra... moja zupełnie. Gdzie po prostu jak... No widzisz, ja, ja, dla mnie to jest po prostu survival. Tam wiesz, wchodzisz, budujesz, tworzysz fajne rzeczy, ale... Patrząc po, po liczbie filmów, tego kontentu, który jest na YouTubie, co ci ludzie robią, to jest, to jest nieprawdopodobne, jak, jak wiele rzeczy w tym Minecraftie jest. Jakie, jakie, jakie są pomysły na rozgrywkę, no, te mody. No, to jest po prostu świat, którego my nie, nawet nie, nie, nie otarliśmy się go, który daje po prostu mnóstwo radości młodym ludziom i oni nie potrzebują tych nowych tytułów, więc jakby... Ten, Zmienia się ten landscape, jak to się ładnie mówi, mm. tego, tego, tego, tego, tych graczy. Ale znowu graczy jest na tyle dużo, że... No że po jest Tak, tak, tak raportów, że tego tak nie widać, tak. nie? Że wiesz o że faktycznie, że nadal jest dużo, ale mówi się też o kryzysie w branży. Mm. To I widać teraz... po redukcjach, zwolnieniach, wiesz, no. kilowanych projektach. No respawn, pamiętasz ostatnio chyba świeże nieuzmiarę, nie? Mm -hmm. Elektronicy, że mają zwolnić tam chyba 400 osób z tego z samego respawn. Tak. które podobno skilowało przez ten Titanfallat nowego trzeciego. Tak. A, tam jest to adorowało. taki niebezpośrednio nie chyba z, z Xboxem, z dywizją Xboxa związane, ale wiesz, też Xbox czy Microsoft tam games. Duża redukcja. I tak dalej, no. Duża była redukcja wcześniej, I a teraz, teraz chyba, Microsoft to chyba 7 tysięcy osób zwalnia, więc cały czas się zmienia y, t, t, t, ten, ten świat tej elektroniki i z drugiej strony jak sobie pomyślisz, że to jest okazja, tylko widzisz, to nie jest takie proste, bo co innego jest powiedzmy pracować, i tworzyć swój własny projekt, ale mieć to taką, taki komfort tego zabezpieczenia finansowego mm -hmm. od powiedzmy jakiegoś wydawcy czy jakiegoś inwestora, a co innego jest powiedzmy no musisz jednak no, zarabiać na życie, nie? więc podejmujesz się jakiejś tam innej pracy, może nudnej i wtedy i dłubiesz sobie nocami czy tam wieczorami swój tytuł. W nadziei, że jest. Ale tych, że, gier, jest, że będzie ja, ale fikiem, tych gier po prostu wchodzi tyle, i, i potrzebujesz po prostu mnóstwo szczęścia. I najlepsze, że tego się nie da w żaden sposób, um, tego tej wiralowości, tej, tej, tej, tej w żaden sposób nie da się przełożyć, nie? że co w danej grze okazało się być takim czynnikiem głównym, co spowodowało, że na przykład jakaś gra po prostu eksplodowała. I jedno jest pewne: no gra musi być bardzo dobra. To nie jest tak, że możesz swoją grę rozpromować jakimś magicznym sposobem, bo ona się pojawi w Game pasie albo będzie gdzieś za darmo przez jakiś czas i że to sprawi, że ona będzie popularna. To musi, bo wiesz, bo mieliśmy ten przykład no dwóch tak. premier. Mm -hmm. Oblivion Remastera i Claire Obscure. Oblivion tak. Remaster na bazie nostalgii, na bazie ciekawości i w ogóle tego eventu, który się wytworzył najpierw z tego przecieku, że ma być Shadow Drop, czy jak to się ładnie mówi, że taka premiera z spowodowała, że po prostu mnóstwo ludzi, którzy wychowali się na tym Oblivionie, no kupiło, no i, to, i, i zaczął bić rekordy, I nie tylko na, na, na, w sklepie Xboxa, ale też przede wszystkim na Steamie, no nie, bo to jest takim wyznacznikiem popularności przez tą liczbę graczy, które w danym momencie e, no, mają odpolony dany tytuł, tak? To prawda. Ale pojawił się właśnie Clare Expedition i okazało się, że ta gra jest jakimś fenomenem i każdy sobie ją poleca, każdy o niej mówi, nagle mówi się o tym, że poszło jeden milion egzemplarzy tam do sklepów, nie, czy tam cyfrowo się sprzedawiesz, Jakbyś tego nie, nie, nie podejmował, to powiedzmy, powiedziano, miliony? że tak, <laughs> my możemy teraz, wiesz, tutaj mówić o tych milionach, a się okazuje, że trzy. Maybe. Ja no. myślę o tym, żeby sobie kupić wersję deluxe na Steamie, żeby mieć już tak w swojej kolekcji bo, bo, bo, bo jednak chciałbym tę grę mieć, nie a tego Game Passa wiesz, w końcu przestanę, jak już wyjdą te gry, które chciałem zagrać, zagrałem, no to przestanę subskrybować, a jednak do, do tego Claire Obscure co mam taką, taką ochotę wracać i odpalać. I mamy taki niezdefiniowany, yy, znaczy, że ciężko jest zrozumieć, co sprawiło, że Claire Obscure, mimo że gra jest przecież w sobie za darmo w Game Passie, sprzedała się tak dobrze na na przykład na Steamie. I, i to, jest, to, jest, to jest ten fenomen, którego się nie da przełożyć. I moim zdaniem to tylko i wyłącznie wynika z tego, że ta gra okazała się być no, po prostu fenomenalna pod każdym względem I, i każdy, naprawdę, nawet ludzie, którzy jechali jak po Burej UC, mhm. po Ubisoftie, po Assassin's Creed Shadow i tak dalej, czyli bardzo krytyczni, z takim spojrzeniem Yy, mocno analitycznym, wy, wyciągającym najmniejsze, czasami bardzo nieistotne rzeczy, no nie? ale chodzi o to, że po prostu potrafiący przyczepić się do wszystkiego nie potrafili przyczepić się do Claire Obscure Expedition I to jest I to jest też, ja mówię, dla mnie to jest taki promyk nadziei, że, że nie tylko jakieś takie super produkcje, że nie tylko raz w roku tam GTA 6 no nie będzie rozbijać takie niespodzianki, Tylko takie niespodzianki. I, i, i, tylko takie niespodzianki. I to jest I to jest super... Super sprawa. Drogi Rafale, jeszcze raz <laughs> bardzo ci dziękuję za, za wizytę w wirtualnym studiu. Oczywiście polecam podcast Starego Gracza zaprzyjaźniony. Pamiętajmy, żeby, żeby się wspierać, żeby komentować, polecać i Fantasmagierię, i wszystkie podcasty z naszego, z, z naszego małego you. uniwersum. I widzimy się, słyszymy się niedługo, więc mam nadzieję, że, że sympatycznie będzie. Jasne, dzięki wielkie za zaproszenie. Jak zwykle było fajnie pogadać się, spotkać. Na pewno odpalę Claire Obscure. Ściskam słuchaczy, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia, hej. Cześć.